Cześć! Witajcie w 53. czy drugim? Drugim. <śmiech> <śmiech> się pomyliłem. 52. Ale ja też nie byłem podca... już powiem. Ja też już nie byłem 52. pewien. W od, 52. Od, od, odcinku podcastu Gierkowcy. Jestem Piotr Zaworowski, Dzisiaj ze mną w studiu jest dwóch muskieterów, czyli Hubert z... Bejda no. No, i Dominik Kowalski. Cześć, cześć. Dobry wieczór. O, nagrywamy dla was o nietypowej porze. Dość nietypowej nietypowym dla nas. owym dniu bo, bo to jest i nietypowym dniu. Ale słuchacie tego w typowej porze, więc dla was nie ma chyba różnicy. No, <laughs> no, Ale totally to tak. jest zabawne, jest zabawne, zwłaszcza, że mówili o imprezie, która jak to było dokładnie, że, yy, że ten odcinek będzie później czy ta impreza wydarzyła się jeszcze bardziej w przeszłości? Tak, a dla, dla nas w tej chwili w rzeczywistości ona była wczoraj. Tak, tak. i to jest fenomenalne właśnie. Te, to opóźnienie w podcastingu jest na swój sposób bardzo zabawne i, i wychodzą śmieszne rzeczy. Jak się próbuje o tym mówić. Tu, Hubercie, e, odsyłamy cię do poprzedniego odcinka, który jeszcze się montuje. <śmiech> który się <śmiech> montuje? Który do tego usłyszałem <śmiech> jutro, nie? Tak, tak. tak. I, I jutro na pewno odsłucham, szczególnie, że teraz mam czas na podcasty. Tak jest, tak Dobra. jest. A my lecimy z następnymi rzeczami i ten odcinek myślę, że nie będzie długi, ale parę rzeczy ciekawych dla was przygotowaliśmy. Może trochę wakacyjne są te odcinki, no nie? Tak jakoś wychodzi. No tak. I na pewno rzeczy, o których mówimy są dość mocno wakacyjne. W sensie głównie gierki. To są gry, które możecie po prostu sprawdzić i będziecie zadowoleni. Tak, tego nie ma w rozpisce, ale mogę powiedzieć, że 15 minut grania w tą testową wersję Shadow of Mordor Wystarczyło, żeby kupić grę i twierdzę, to że to, to są najlepiej jest. wydane, 20 zł w historii chyba. Ja bym ci powie jak teraz w teraz to, to powiem ci, że szczerze mówiąc, jestem w stanie, byłem w stanie, bo w końcu to zrobiłem ostatecznie, wydać dwie stówy na tą grę, bo ona jest naprawdę dobra. Jest, jest, i ja. Znaczy, na pewno będzie na kolejnych odcinkach, rzecz jasna, no bo to dopiero. No ja będę z Tobą godzinę. Ja z chęcią o tym opowiem, bo przyszedłem całość i to jeszcze ze mm -hmm. wszystkimi dodatkami, czyli tą wersję, którą masz, tą, tą gotę. A jeszcze dodatkowo odrywam sobie co jakiś czas do niej wracam i te wszystkie po, mistrzowe polowania i tak dalej, to sobie tam wiecie. Mhm. Mm odrywam, bo to fajne jest. Bardzo, bardzo. I muszę przyznać, że już sam początek to, że Orkowie mają w ogóle imiona i mają jakieś osobowości, to tak mnie uderzyło po twarzy, autentycznie, to tego się nie spodziewałem, serio, i w ogóle nie spodziewałem się tak mocnego otwarcia gry. Bo jest bardzo no mocne, wiedzieć. bardzo emocjonalne. No, zapowiada się rewelacyjna gra i naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, to, to chyba jest najpierw wydane dwie dychy. Ja zawsze, ja zawsze stwierdzałem, History. że to był najlepszy asasyn w tamtym momencie, mm -hmm, okay. ale sam się o tym przekonasz w pewnym momencie drania. Że... No teraz bardzo mało pograłem, bo głównie chodziło mi o to, żeby usankcjonować zakup. No bo staram się nie że, kupować. Żeby, sprawdzić zapas. I powiedzieć. Dobra, kupuję. 15 minut kupione. Tak, tak. Jeszcze miałem tam. No w ogóle jest nawet zabawną rzecz mogę powiedzieć, związaną z tym kupowaniem. Otóż tam było jeszcze, ja wiem, kilkanaście godzin było jeszcze. Może nie kilkanaście. Załóżmy, że poniżej 10 godzin jeszcze było, bo to było w poniedziałek, a tam rano do tego po, z tematu usiadłem. No i ta gra, co ciekawe, zniknęła już. Ona zniknęła z interfejsu, z tych takich skrótów na konsoli mhm. i mimo wszystko dało się jeszcze uruchomić, ale, ale tak jakby widać było, że już wycofują tą z promocji ją, z tych kafelków promocyjnych. No jestem bardzo zaciekawiony tą grą, naprawdę. Teraz mam trochę kłopot, bo wcześniej zakupiłem też w promocji też za niewielkie pieniądze Wolfa, którego też miałem w moim backlogu growym. No i teraz jest wielki kłopot, ale chyba Mordor wygra. To, dobrze, to dobrze, masz świetne gry za małe pieniądze. Tak, w ogóle słuchajcie, uważ, uważam, że tak należy robić. Po prostu należy kupować grę nie, nie Hubert, ty jesteś ekspertem. No e, nie, ty no tak naprawdę. No tak, tak. Ale powiedz Hubert, bo wczoraj byliśmy na właśnie Pogradajmy, które wydarzyło się bardzo w przyszłości, jak ten odcinek wyjdzie. No. E, <laughs> i właśnie wspominałeś, że mogę kupiłeś bijatykę w ogóle na PS4 w, e, tak. w Japonii. E, tak, ale nie będę o niej w stanie nic powiedzieć absolutnie nic, bo po pierwsze się nie znam na bijatykach, po drugie się nie znam na gier grach japońskich, to jest moja pierwsza styczność i z tym i z tym i nie, nie czuję się jakby na siłach i. a co kupiłeś? jestem ciekawy Blaze Blue Chrono Plasma Extended Blaze Blue, Blue jezu świetna gra jest 33 złote kosztowało. To jest naprawdę dobre gra. Ale podoba mm. dobra Hubert, tam abstrahując to zagraj w ogóle, co cię skłoniło, żeby kupić y, taką grę w ogóle? Mam na prostu... z kim grać, no. A, po prostu. Ja, ja, ja, ja, do, ja wiem, kto go skłonił. Tak. <grym> no jak wiadomo, dobre towarzystwo do multi to jest podstawa sukcesu. Ja bardzo, bardzo mam nadzieję, że nasza grupka growa się zaktywizuje. I teraz jeszcze, zanim przejdziemy dalej, bo Teraz ten odcinek kiedy wyjdzie? Nie, ten odcinek wyjdzie bardzo późno. Czyli już będzie po becie Destiny, prawda? Dobrze mówię. Piotrek, bo ja się w, no, w naszym harmonogramie. Według tego tak. O kurczę. No bo, dobra, no to, to znowu to co chcę powiedzieć nie ma w ogóle sensu, bo będzie po czasie. Okej, okay, ale chodzi o to, że ja mam rozterkę, czy w ogóle... Chociaż nie, chwila. Nie, zaraz. To jak to wyjdzie, to będzie w trakcie bety. A, to okej, okay, to okej. Okay. Bo mam wielką rozterkę, czy w ogóle wziąć yy, kolekcjonerkę. dalej. Hubert, przepraszam. Wczoraj to a rozumieliśmy. Czego? Co, co, no bo ja, bo co, co, co ja, robisz? Bo ja na urlop będę jechała, chcę zagrać z chłopakami w Destiny 2, w beta. Ale to, ja do, jestem Dominik. więcej niż w 100% pewien, że będziesz mógł kupić kod jakieś grosze na G2A czy czymś takim, Kinguinie, czy cokolwiek. Ale... Hubert, to widzę, nie, nie widzisz ten... Se, ten. Zamawiasz? Ja wiem, to co teraz powiem Znany jest... patent już, ja e... wiem, może nie musimy tego mówić. Mocno, że Ta, tak powiem, wiem. w szarej strefie, ale... Nie no, na granicy po prostu... Boże, leciało mi słowo, dobra, nieważne. Na no ja wiem, na granicy prawa takiego licencyjnego. Przyzwoitości. Przyzwoitości, <laughs> przyzwoitości tak. Ale dlaczego miałby mnie tego nie zrobić, jeżeli chcę jeszcze przed Urlaubiem spróbować? Szczególnie, że to Destiny, to zarobi miliardy dolarów. <laughs> no dokładnie, to jest... Dobra, je jeżeli tak stawiacie sprawę, to okej, okay. okay. Nie no, jeszcze, jeszcze faktycznie biorę pod uwagę zakup yy, kodziku. Ale Dominik, tak. kasę ze zwrotu przeznaczysz na jakąś porządną grę. Ale w ogóle... Jeżeli tak, znawia, to nie rozgrzeszony. Nie, to jest bardzo proste. Jeżeli wszyscy nagle uznamy, że wiecie co, to idziemy kupić Destiny 2, to wszyscy pójdziemy i kupimy to Destiny 2, ale nie kupimy tego w wersji kolekcjonerskiej, tylko w wersji podstawowej. Nie no, czy... Moim zdaniem ta cena jest, nawet ta cena, nawet ta kolekcjonerka tak zwana środkowa, ta bez torby, to to poprzednio to nawet ta cena jest wysoka, bo to jest praktycznie dwie tych więcej niż podstawka na premierę, a tak naprawdę to jest Steelbook i Season Pass, więc być może no jakby ktoś naprawdę wszystko grał i wszystkie dodatki chciał, jest wielkim fanem, to faktycznie może jest dobra cena, ale... No bo Destiny generalnie wolno taniało, no nie? Tak naprawdę. To nie było tak, że one... Było, Bardzo one, wolno. No one było wielokrotnie, jakby, jak wychodziły kolejne części, Ona to Ona była tylko był... na granicy promocji, czyli takie Zawsze, 20%, no? 30%, nie więcej. Tak, tak. I dodatkowo jeszcze tworzone były takie bundle w toku w miarę wychodzenia kolejnych jak, dodatków. Jak wychodziły, jak wychodził tak. nowy dodatek, to nie dało się kupić tylko nowego dodatku, albo był w takiej cenie, że dla taniej wychodziło kupić ten... Pakiet pełny, nie? Takie... Dziwne to były zadrywki. Ale powiedz, dlaczego jesteś negatywnie nastawiony do Destiny? Dlaczego mówisz, że, że kupisz zamiast tego porządną grę? Bo to jest Call of Duty. To nie jest Call of Duty. To jest Call of Duty, Call of Duty tam. E, nie jest to A grałeś? Duty, to nie do końca. <laughs> to grałem trochę, no. To, ale to grałeś to ile? grałem. To... bardziej powiedział, że to są te. E... Jezu. No okej, okay, no, ale Lancer. jest dużo lepszych gier, no. To są to są bardziej bordelanci. a Bordelancy wiem, że lubisz. No lubię, no. no i co teraz? Destiny nie, to jest to bardziej jest. Ja no, Postawiliśmy ja, pod tak ścianę. Po, nie, Hubert, ja ci powiem, powiem jedno. Z Destiny najlepiej będzie, jak po prostu ramę tą publiczną betę, która będzie za tydzień dla nas. A będzie, będzie, będzie najprościej beta? wtedy najpierw parę dni wcześniej, bo to nawet mówiliśmy w odcinku, który wyjdzie jutro. <laughs> A, <laughs> to jest jakieś <laughs> <laughs> timeline. Prostu... No, no, dokładnie, timeline. To jest podwastane. Quantum Break w naszym wydaniu po prostu. Mm. Wszystko się Zaginamy miesza. czas. Tak jest. 18 zdaje się lipca. Będzie dostępna beta już dla early accessu, czyli dla osób, które posiadają to wersję tam kolekcjonerskie albo preordery. Mhm. Mm ogólnie, na PlayStation 4. Mhm. Dzień później, czyli Dzień 19, dziewiętnastego, 19, będzie dostępna dla wszystkich, znaczy dla Xbox One, a później 21, zdaje się, rozpoczyna się publiczna beta. Więc tak. to jest po prostu, wiesz, tak. Tak, to jest takie tam, parę dni wcześniej po prostu dostają. I t -t -t no to właśnie, jest, to... tak. I cały pech jest w tym, I wart... A, bo, tak, że ja Dominik... akurat 21 zaczynam urlopowanie. No, i, i tutaj tak. to mnie tylko skłania. Właśnie, ale faktycznie... Ja sam się zasta zastanawiałem, czy nie, nie zrobić tak jak jest nam sugerowane z hmm. Bortsem One. Nie? Ale być może, być może lepszym rozwiązaniem jest zaryzykowanie za tak jak Hubert sugeruje i po prostu na, próba nabycia kodu gdzieś tam w tej, nie wiem, to jest szara strefa G2. Nie jest nie. szara strefa, ludzie za darmo dostają ten kod i potem sprzedają takich groszy. No, na pewno nie no, za 100 zł. się, może, może to, to być też jakieś tam niewielkie ryzyko i może się uda. Zobaczymy. No, no do Zobaczymy, ja jeszcze... były te kody bez problemu dostępne, pamiętam, i do wielu innych bet też. No, jeżeli wiem by nawet ta, na Jeżeli się by tak ta było z Destiny, ja z bym zaczął sobie te dwa dni wcześniej, tak po prostu. Pomimo, że tam nic specjalnie w tej becie nie ma, czyli ten, jedna misja ta single playerowa, PVP i jeden strike kołopowy. I to tyle. To jest cała publiczna beta. Czyli tak naprawdę, jak zaczyna na 21, to w trzech chłopas spokojnie powinien. Czyli pewnie połowa całej gry. Przepraszam. Przepraszam. Nie, to nie jest połowa całej nie, gry, ja wiem. na pewno. No, żartuje przez. No ja, nawet ja... nie wiem, czy to jest jedna dziesiąta tej gry. Tak ja mało. bardzo liczę na to, że tam będzie taka fabuła z jajem. No, Trochę ja też na to liczy, nastawiam... że bardzo się bungee postarało i, i walnęło ten dobrą fabułkę, bo, bo by się przydać, że przydała po prostu. Mm -hmm. Tak, tak. I właśnie to już kiedyś o tym mówiłem, że ja strasznie byłem mile zaskoczony, że w pierwszym jest są cutscenki, których, których jest bardzo mało. I to bo było... brakowało mi tego, bo przez to ten, ten to destiny było takie generyczne. Oczywiście nie mogę się powiadać, bo nie, nie grałem 300 godzin czy tysiące godzin czy ileś tam. Ale to mm, zgadza się, ono jest takie generyczne. Ono bardzo przypomina World of Warcraft. I, i gdyby nie tkać scenki, to już w ogóle. Jest takie World of Warcraft połączone z Borderlandsami. I to działa, niby. Mm -hmm. Właśnie tak teraz tak zacząłem myśleć sobie, że może, możemy o tym chwilę porozmawiać, tak jako niby temat małego odcinka. Dlaczego w kółko powtarzamy te same poziomy w grach? Bo zauważyłem, że w Destiny to do tego się sprowadzało. Że... E, bo Destiny było produkowane przy współpracy z iluś tam dziesięcioma. Jest czy... taką to, to korporacją, co się zwie Activision. Nie, nie, nie. Wiesz co? Tam po prostu przy współpracy z psychologami i od uzależnień. Dlatego. Nie mówisz serio? Naprawdę? Mhm. Mówię serio. Przy tej grze pracowali psycholodzy od uzależnień. Czyli te wszystkie ciuszki, fatałażki, dopracowane modele, Nie co modeli, trzyma ludzi przy tej odbroni. grze, nie, w nią nie grałem. Znaczy, no grałem w nią pół godziny, no, ja ale To mało no, tak grałeś, Hubert, to pograj dłużej, przecież ta beta, znaczy beta, przepraszam, to demo to jest do 7 poziomu postaci, więc tam naprawdę da się długo pograć. To nie jest na 15 minut, jak chcesz, tak wiesz. I to nawet, nawet możesz na strajka jakiegoś pójść, znaczy na strajka to przesadziłem chyba. Nie, nie tam na strajka możesz pójść, na rajda nie możesz. Tak, na strajka możesz pójść i, i coś tam, no, ja no, teraz jakaś, jakiś wysokopoziomowy tam ten pomoże drenu ci drenu, nie? Może kiedyś. Hmm. Przy Destiny 2. <laughs> przy tym, tym demie, czy Tak, przy, przy, przy becie tej publicznej sobie. Ja spróbujesz. w ogóle, słuchajcie, zauważyłem, że, że zaniedbaliśmy się bardzo w multiplayerze. No ja na pewno. No, no, wiem, no ja, ja dzisiaj wróciłem do Overwatcha na, na chwilę. I... Jejku, ja dawno w to nie drałem, to pozapominałem masy rzeczy, i nie potrafiłem na początku w ogóle drać żadną postacią. Tak, totalnie. Balans też trochę jest pozmieniony, bo chyba dwa update y wjechały, odkąd ja przestałem drać. Mm -hmm. Więc masatra. Ja, ja mam w ogóle I... wrażenie, że, że takie multi-typowe zabiera czas na tytuły dla jednego gracza strasznie, i, i jakoś boli mnie to No tyle, że że jakoś ostatnio nawet z spełnializację zaniedbuje. Znaczy to, to, to zależy które multi i jak bardzo chcesz w nie włożyć swój czas. Jasne. Każda dra zabiera ci. To, to wszystko zależy. Na przykład Twainbowl Siege, jak nie drasz mniej więcej raz w tygodniu, a najlepiej dwa w tą grę, to wracając po niej po miesiącu zapominasz totalnie wszystko. Tak, totalnie, od zera. Musisz zaczynać od zera, żeby sobie cokolwiek zapomnieć. Pierwszą godzinę to wszystkie mecze masz przegrane. No i takie baty tak, się dostaje srogie. Takie się dostaje baty, bo, bo po prostu się nie dra. A, no, a z Overwatchem jest na przykład tak, że ona jest taka bardzo easy to learn, tak? I drasz sobie w nią, no, jasne, tam pierwszy mecz czy dwa przedrywasz, ale chwilę później nagle sobie przymiesz, a to, to się robiło się zaczynasz zastanawiać, na przykład wiesz, mniej więcej widzisz, skąd się zmienił, jak się zmienił balans w porównaniu tego, co sobie pamiętasz i, i zaczynasz kombinować. Więc to kwestia też jest gry. Overwatch jest akurat taką idealną grą, którą możesz zostawić na 2-3 tygodnie, wrócić po niej, czy tam nawet na miesiąc, i wrócić po niej po miesiącu i bardzo szybko załapiesz y, te, te wszystkie mechaniki i będziesz w stanie spokojnie z kolegami sobie tam w weekendik podrać, nie? No, ja się zgodzę, generalnie się zgodzę. No, no, ja też tak właśnie miałem, że, że w miarę taka przyjemna. Tylko właśnie. Wiecie... Mój, to jest kwestia hmm. gry, nie? Tak, ale ja, ja już o tym mówiłem pewnie nie raz, ale Overwatch jakby mi nie ciągnie. Jakoś dla mnie jest tam za mało, za mało jakby różnorodności, to, to co miałem w miarę w division. Że jednak na początku jak robiliśmy te takie misje fabularne, to było bardzo różnorodne i potem. Gry, chodzenie po tym Dark Zonie na, to też na początku była niesamowita przygoda i przeżycie. No tak, ale wiesz, to są totalnie dwie różne gry. O, oczywiście, o, oczywiście i też o innej zawartości. Kwestia, kwestia porównania. Bardziej można porównywać Overwatcha do League of Legends, chociaż to też nie całkiem, ale bardziej jakby do, do League of Legends, czy, czy do Doty, czy nawet Rainbow Six Siege, do takich gier, które są stricte nastawione na multiplayer od początku do końca. To jest taki multiplayer, multiplayer, nie? że masz tu PvP i, i nic mm -hmm, więcej. Zgadza się. No tak, Gdzie... bo jednak y, D Division to jest. Znaczy, no tam PvP też jest. To jest op, a to powadranie jest. jest totalnie inne niż takie typowo multi y, w jakiejś tam rywalizacji, nie? Znaczy, mnie, mnie do Division bardzo przyciągnął setting głównie, muszę przyznać. Nie, to jest oczywiście świetnie fajnie wykonana gra tutaj chęci z chęcią do tej wrócę na, na zimę, mam nadzieję, że jeszcze coś wyleci. Jakieś update, to, to z chęcią do tego wrócę. Ja też nie wykluczam, że jeszcze pogramy. Myślę, że to trzeba dać dobry przykład i pojawić się po prostu na, na live i po powiedzieć: Jestem w Division, yy, wpadajcie, nie? Tak, ja tak, ostatnio Dominik było śmiesznie, że ten, śmieliśmy się, bo. Ty zawsze tak zachęcasz, a ciebie ostatnio nie było, nie? I tylko tak mówiłeś, ale gratuluję inicjatywy, gratuluję inicjatywy. A Trzy razy z rzędu tak było. Nie, bo wiesz co, bo ja grałem w Get Even znowu. No, okay. Wesoło mnie po prostu i znaczki zbierałem. Trochę na podcast chciałem mieć materiał, przyznaję. No, ale też, no. Ale okej, okay, ale, ale nie, bo nie było kompletu ludzi. Ja chciałem komplet ludzi, to tak mogę trochę tak, się... Tak, to spędzić. prawda. Jakby wakacje są, więc ciężko nam się zabrać. No. Myślę, że we wrześniu, jak już wszystko się tak uspokoi, czy nawet w sierpniu już tak naprawdę, bo ta końcówka sierpnia będzie taka już mocno przygotowana w, w cudzysłowie, tak, powakacyjna, po więc będzie łatwiej się ustawić na różne rzeczy. No i czeka nas wiele premier, bo przecież czeka... Uncharted, Zaginione Dziedzictwo, które już, uwaga, mam pre-order od wczoraj. Jej. W pudełeczku, także Hubert też sobie ogra spokojnie. Czyli tutaj mamy podejście ekonomiczne. Przepraszam Piotrek, nie jesteśmy dobrymi konsumentami. spokojnie ja to rozumiem. Nie chodzi, bo to jest gra na jedno przejście, przecież tak naprawdę. To nie... Rozmawialiśmy o tym w odcinku, który wyjdzie jutro. <grych> Niesamowite jest zwykle to nasze zakrzywianie przestrzeni, czasoprzestrzeni. Także tutaj, o kurde, buta mi jakaś poleciała, <śmiech> przepraszam. Chciałem się ją złapać. Wybaczcie, ale w ogóle tak się cieszę, że na książkach teraz mam mikrofon jakby jest w kodni. Taka dygresja. Nie, Nie mogę się dobra, nacieszyć z tego. Ale to mówisz, że kupiłeś, będzie tak. właśnie Uncharted. Wyjdzie przecież Life is Strange pod koniec sierpnia. No we wrześniu jest? Destiny 2, ale to nie wiem jak to będzie. Czas pokaże. No tak, dla mnie pod koniec września jest głównie Cuphead jeszcze. To jest. No, ja i ciekawiony. DLC do Dishonored 2. I to jest właściwie tyle w, tym, w przeciągu tego... Znaczy tyle. Jeszcze Mario na Switcha. No tak, <laughs> Z teraz za chwilę. Więc wiecie, no ale Switch trochę jakby innym prawem się dla mnie... To, czy niż, niż Xbox One, nie? mnie ten Rozdziałam te dwa światy w tej chwili już. Dobra, Piotrek, to co, przechodzimy jakoś do gier? Bo w końcu mamy tą Myślę, grę, która tak. już dawno temu miała być omówiona. troszkę była sygnalizowana, w końcu trzeba. Czyli co? Professor Lighten and the Miracle Mask? No w sumie tak, Hubert nie grał jeszcze, bo przytrzymuje jego 3 dsa cały czas. Mm -hmm. z, z, za przyzwoleniem, oczywiście. No, oczywiście. Oczywiście. No bo w, ja jeszcze tej gry nie skończyłem. Właśnie mowa o, profesor, jak to jest tu? Profesor Layton and Miracle Mask. Tak. Bo powiedziałem tak. Layton? Layton. Bo ja tam kiedyś jakoś... Profesor Layton. Tak, to po, ja... po japońsku to będzie Profesor Raitun, albo coś w tym rodzaju, bo oni L nie wymawiają, ale to jest japoński. Ta, a ta, ta gra jest, ma genezę japońską, czy co? Oczywiście, no to jest robione przez At Atlusa, zdaje się, ale dobrze pamiętam. A możliwe. A Atlus, no to jest firma japońska, która robi masę gierek. Oni rob, zrobili też, z tego co pamiętam, e, Fenixa Wrighta. E, w ogóle ten, Nino Kuni. E, wow, wow, to muszę, muszę uzupełnić moją wiedzę na ten temat w takim razie. Atlus jest świetnym przykładem e, takiego dewelopera, który tworzy naprawdę specyficzne gry. Ale, ale tylko to... na 3DS-a? Nie. Oni tworzą, przecież Persona 5, no to jest oh, okay. e, gra na PS4, nie? Shin Megami Tensei, Catherine, e, taka gra była przecież, e, Dragon's okay. Crown, jeszcze wszystkie Etriany, e, Jezu, Demon's Souls, z tego co widzę, był nawet przez Atlusa gdzieś na którąś część e, robiona, a no, nie, to mi się pomyliło. To Lighton, Light a kto inny robi w takim razie? A, a, ale... level 5 robi. Przepraszam, to, Ale co mam, nie rozwinąłeś to wszystko i wyszło, że to nie ten deweloper. Tak, level 5. Przepraszam bardzo wszystkich ten level 5. Spoko, five. spoko. To w końcu jest nasz podcast. Możemy się mylić chyba, mam nadzieję. Ale to level 5 też ma, on ma głównie gry na 3 ale dobrze mówiłem, jeżeli chodzi o Ninokuni. Bo, bo Ninokuni jest przez level 5 przecież robione. Nie, nie wiem, czy kiedykolwiek na okay, Ninokuni. JoTayWatch jest też robiony przez, przez Level 5, właśnie. Mają parę gier jeszcze na PSP, widzę jakąś na PS3. No i na, i na Zoomy, to po prostu widzę, że trzepią jak głupie. To. to, to, to, to szkoda gadać. Teraz największą marką to JoTayWatch to jest dla nich. Dlatego też wrzucają ile w lesie te, tego JoTayWatcha. Okej, okay, wiem, że miałeś. Masz. Grałeś. Nadal mam, nadal nie przyszedłem. To jest jedna z niewielu gier na 3 ds która mi została i ja po tak nie mam siły do niej wrócić. No właśnie, właśnie. To ja tak zagaję temat. Bo ja mam pewne postanowienie noworoczne, dużo po czasie, no bo ten bieżący rok to jest zaawansowane bardzo. Ja chcę kończyć grę. Postanowiłem, że jak daną grę już siadam i jakby zacznę w nią grać, to ją kończę. I tak będzie z propozycją Laytonem, mimo że trochę mi się zaczęło dłużyć. Dłużyć dlatego, że strasznie się wkręciłem w puzzle, które tam są, których jest po prostu od groma. I są naprawdę momentami takie, no, e, nawet wciągające i nawet trudne momentami, bo trzeba wpaść na konkretną rzecz. Ale do rzeczy. E, to jest gra w zasadzie trochę przygodowa, bym powiedział. Nie wiem, czy tak się zgodzisz? Ma trochę mm, takie elementy przygotówki. Ma element przygotówki, ale nie to się po, Ale inaczej, inaczej są realizowane. Przede wszystkim e, dla mnie na początku było to zaskakujące, że tam jest całkiem ładne anime w ogóle. E, w... No jest cała. O, z tego level 5 jest znany. <laughs> tak, ale to jest bardzo dobrej jakości. Ja nie jestem żadnym absolutnym ani znawcą ani jakichś Ja po prostu. Kojarzę tylko parę, parę rzeczy na krzyż, parę, parę produkcji na krzyż. Czyli ale byłem... się ścieżyca, dradon bola, nie? I te no nie ruchy, tak, nie, nie, nie, no to rzeczy, nie wiem, co się je. No też... No yy... to w sumie nie, nie chcę tego nie rozwijać. W każdym razie byłem pozytywnie zaskoczony, że tam jest fajne anime i fajne dialogi. Nawet yy, przez chwilę myślałem, że kurczę wszystkie dialogi w tej grze są mówione i trochę mi to przeszkadza, że jest to takie... Wiesz o co chodzi? Też te Połowiczne, dialogi są, W sensie, że są dialogi a, w anime mówione, a później pikane. jak jest gra, to jest nagle wypipkane, tak? Tak, nie wiem. Nie, nie lubię tego. Nie, nie lubię tego, to jest. To jest ja co, wiem, że to jest. To mi też to kasyka. przeszkadzało. Takie. Te, te, te, te, te, te, to, to, co zresztą chyba ja, kiedyś gadaliście. Jeśli by to było z góry tymi. nałożone że w całej grze i byłoby to konsekwentne, tak. to jakby nie, było, nie, nie, nie widziałbym takiego kontrastu, nie? A także że odladasz anime, masz głos, a później. Jest odwrotnie, ale to samo jest też w Yochai który jest przecież now Soul row od, od no w zadzie, level 5. W, w zasadzie tej, ojejku, tej twojej W Breath czy... of the Wild to jest dokładnie też? to samo. O. Jest dokładnie to samo, więc myślę, że to jest taka przypadłość gier, gier japońskich, nie tylko gier na Nintendo, no ogólnie wielu gier japońskich, gdzie ten dubbing jest taki często w klasycenkach, ale przy takich normalnych dialogach w niewielu pozycjach się pojawia. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o samą grę, to tak, ja do niej tak podchodziłem z pewną rezerwą, no bo w ogóle nie wiedziałem czego się spodziewać. Nie, nie żadnych materiałów, nie, nie czytałem, nie szukałem filmików, nic. Absolutnie na, na świeżo tego potrzebnym tematu. No i tak, pierwsze co mnie zaskoczyło właśnie to bardzo ładne anime, bardzo ciekawa historia w ogóle, taka tajemnicza i Naprawdę yy, gra jest bardzo grywalna i świetnie wykorzystuje Stylus. Też mnie to zaskoczyło. W ogóle to jest pierwsza gra na 3DS-a. Mało w niej grałem oczywiście, ale, ale mogę powiedzieć, że to jest pierwsza gra, którą w ogóle intensywnie używam Stylus. Naprawdę. Bo tam, bo, bo, tam bo tak, tak naprawdę ona ma całkiem niezłą precyzję. Dodatkowo przy zagadkach yy, można sobie tam powiedzmy coś policzyć, coś yy, narysować, żeby sobie tam pomóc... Yy, Rozwiązanie zagadki i też na początku miałem taki dysonans, bo tak zobaczyłem tą fajną animację, mówię o kurde, nieźle jest później zobaczyłem, że na dole jest ta mapka i taka już okrojona, nie? już, taka, już się straszyłem, że ta gra e, tak cała wygląda że, taka, że tylko ładne anime na górze, a na dole po prostu zawsze e, zawsze taka no prosta, prosta oprawa wiadomo, e, postać e, taka mikroskopijna, przebierająca nóżkami, no w wielu krach to jest, choćby w tym Prison Architect, z tego co wiem, też przebierają nóżkami, są w rozgrywce kiedyś, bardzo śmiesznie o tym mówili. I tutaj byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, kiedy okazało się, że są też bardzo ładnie narysowane tła i jak zwiedzamy lokacje, no to jak to powiedzieć, można je tak fajnie eksplorować. to dla mnie ten element trochę przygodówkowy, ale nietypowy, bo chodzi o to, że możemy wejść sobie, jak daną lokację odwiedzamy, możemy sobie wejść w taki tryb, jakby, nie wiem jak to nazwać, eksploracyjny, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. także że to jakby jest... ganiamy stylusem po ekranie dotykowym i co ciekawe wielokrotnie próbowałem do, y, dotykać górny ekran. Złapałem się na tym N razy, że tak pasowało mi, żeby tam y, szukać jakichś do, obiektów klikalnych, że tak powiem. I mm -hmm. po prostu szukamy i co znajdujemy. Znajdujemy przedmioty, chyba w zasadzie to są rodzaje znajdziek, znajdujemy takie Yy, takie monetki, które możemy opłacać odpowiedzi za co tym powiem i yy, po prostu aktywujemy dialogi z postaciami, które to jest zaskakujące, może zawsze mają jakieś dla nas puzzle. To w tej grze jest po prostu niesamowite, że yy, rozmawiamy z kimś na dowolny temat, jakoś zupełnie przypadkowo, a on ma dla nas do rozwiązania puzzle, a tak naprawdę w Laytonie ta nawet ta postać y, nawet jest tak opisywana, że ona uwielbia te puzzle, tak jak dobrze pamiętam. Tak. Tak, jeszcze z fajnych rzeczy jest też to, że y, retrospekcja jest w grze pokazana. Nie, nie wiem, mm -hmm. tak? to też jest fajne, nie będę więcej mógł się nie spoilerować. No i kurczę, jestem ciekaw zakończenia, a na początku powiedziałem dlaczego zacząłem się dłużyć. No głównie dlatego, że chciałem wszystkie zagadki robić i wszystkie zagadki robić z, z minimalną ilością podpowiedzi i powiem szczerze, niektóre naprawdę długo mi zajmują naprawdę muszę się skoncentrować i to, to jest zarazem fajna gra, żeby zagrać na chwilkę ale jak zauważyłem na tę otwartą zagadkę to potrzebuję znowu chwilkę, żeby się skoncentrować bo nie są banalne, oczywiście można, na, można tak jakby zgadywać i, i na, na pałę, ale to z reguły się nie trafia i no trochę mnie to znużyło i chciałbym już, chciałbym już poznać zakończenie historii. Właściwie o co chodzi z tą maską do końca i chociaż mniej więcej się domyślam, no bo w tej chwili grałem, z... nie chcę skłamać, zasniełem przy, przy sobie konsoli, ale myślę, że z 12 albo nad więcej godzin. No i to jesteś przy końcu. Tak, bo tych zagadek to tam miałem 30 coś na razie, to nie wiem jak tam możesz Coś... Ja już nie pamiętam ile To dobrze było, w sumie, ale... <laughs> to dobrze, to dobrze w sumie. Tak, no jak mówiłeś o tej grze, bo coś tam pamiętam sygnalizowałeś w tym odcinku naszym. Coś kojarzę, że, że jakiś bo stóp... ja ją kupiłem i chyba i nie, nie, nie, nie, nie, czyli nie, ja chyba nie opowiadałem specjalnie długo. No właśnie. Bo to jednak profesor Lighton i dla wielu osób jest taki, to jest taka cała seria, nie? Wszystkich gier, bo to nie tylko The Miracle Master, ale masę innych ciekawych tytułów, no, na 3DS-a, DS-a jeszcze. Light, mm -hmm. Lighton nie wiem, czy przypadkiem nie pojawił się e, też na którymś e, No to jest ja, od razu, ja od razu, jak odpaliłem to wiedziałem, że to jest jakaś marka, że to nie jest Tak, to jest gram. Nie, na gameboy nie, ale DS, 3DS. Android, nawet i iOS, z tego co, co widzę. więc... a to ciekawe, jestem zaskoczony. A, ale tych gier z To może Hubertowi damy jest... pracę domową, żeby zobaczył. Jest, o. no po prostu cała taka właśnie seria. Profesor tam, Lighton Brothers, Profesor Lighton vs. Prof... O, to jest jedna z ciekawszych gier. Jedna naprawdę z ciekawszych gier, czyli. Uh, Professor Lighton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. Ale one wszystkie to to tak ta... wyglądają, tak? I są podobne mechanicznie, tylko inne historie. Są podobne mechanicznie, znaczy, jasne, przy... zadatki są inne, historie jest inna, ale mniej więcej ta... ten core, mm, tak? Ta główna część gameplayu jest to ta sama. Mm -hmm. Czyli to są zadatki oparte o różne mm -hmm. e, rzeczy związane akurat z danym tematem no w zasadzie zagadki mm. są bardzo przekrojowe, od jakiś e, rozplątywania jakichś tam nitek po pod... matematycznie. tak, no jakieś, to jakieś wszystko w zasadzie opisy naprawdę żeby, żeby jakby no, jak nowa zagadka wpada, zauważyłem, że one są dosyć unikalne, że bardzo mało się powtarza mechanicznie zagadek, czyli naprawdę zamieścili sporo treści jestem pod wielkim wrażeniem ale jeszcze zanim o tych zagadkach to jak wygląda nawigacja? No właśnie nawigacja w ten sposób, że leci sobie to anime, mamy wprowadzenie do historii, są świetne dialogi i byłem okropnie zawiedziony, że później jest to pikanie, które no tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, trochę jest wkurzające, ale to najwyraźniej to jest taka cecha, w nich już tak, tak po prostu jest, trudno, pewnie w Inokuni też tak pewnie jest, mogę nawet strzelać w ciemno. Może tak, ja nie, A grałem. Może nie. No właśnie. grałem w wino Kuni, prób inaczej, próbowałem e, gdzieś tam romowo drać w niej na ds ale to jest po japońsku i. Oje, no to ciężko. No i to wygląda w ten sposób, że na górze w ogóle, w ogóle kurczę to samo to, że ten 3DS czy tam 2DS ma dwa ekrany, to jest fajowe dosyć. To jest dosyć unikana cecha i to jest duży duży atut tej konsoli, naprawdę, bo fa Taki bardzo fajnie w grach jest wykorzystanie. Można fajnie go wykorzystać w fajny tak. sposób, kreatywnie i tak dalej. Mhm. I ta gra bardzo mocno korzysta, bo dotyko korzysta bardzo intensywnie. W zasadzie z tych, z przycisków to bardzo mało, bo tylko można dialogi przyspieszać i w zasadzie tyle. Nic więcej nie da się robić z przycisków, z tego co zauważyłem. Może coś pominąłem? W każdym razie nawigacja wygląda w ten sposób, że tak, wpadamy do jakiejś lokacji, na no dole mapkę, trochę jak w Zelda. Mapka jest. I po prostu nawigujemy w ten sposób, że skaczemy między lokacjami przez kliknięcie na takim, na takim łączniku. Czyli no początkowo przyznaję, nas wielki, kurczę, bo tu ładna na górze oprawa, a tutaj takie proste coś, ale z biegiem czasu mm, w ogóle przestało mi to przeszkadzać. Zaakceptowałem, że tam jest jakiś niski poziom szczegółowości i wbrew pozorom wcale to grze nie przeszkadza na dłuższą metę. No i czasami mamy wpływ, możemy sobie pójść w inne miejsce, niekoniecznie musimy utartą ścieżką. Możemy sobie odskoczyć w jakąś przestrzeń, coś... Bo gra nie narzuca w ogóle... Mm, znaczy sama nas nie przenosi między lokacjami i musimy tam sami się udać. Więc... No jest to, to właśnie przygodówką w tym tak, momencie, tak, tak, nie? Ale nietypową. Która jest niby liniowa, bo, bo z historii idziesz no liniowo, tak. ale ale jakby eksploracyjnie możesz wracać do tych innych lokacji i patrzeć. Choćby, żeby zagadki wszystkie znaleźć, bo najczęściej tak. na, na zagadki są, czy też puzzle, jako takie, są przez różne postacie podrzucone. I na przykład jak tutaj wracamy z jakiejś dalszej lokacji, przez jakąś inną, no to na przykład tam się pojawia nowa postać. Czasami mamy małego sidequesta, aby komuś pomóc. Też całkiem sympatyczne. Ale ja, nie wiem, może trochę źle zrobiłem, że tak się skoncentrowałem na tych zagadkach, bo system odpowiedzi jest fajnie zaprojektowany i zachęca, żeby niego korzystać. W ogóle gra jest taka bardzo przyjemna. Bardzo fajnie aktywizuje głowę, bo podejrzewam, gdy miał taki zeszyt z takimi zagadkami i miał go robić, to pewnie by mi się nie chciało. Ale kiedy to jest okraszone jakąś yy, ciekawą historią, dosyć fajnymi postaciami. Jeszcze jest ta retrospekcja, która też jest fajnie, fajnie zrobiona. To naprawdę miło się do tego wraca i zaskoczony jestem, jak bardzo różnorodne są te, te, te wyzwania. I naprawdę nawet system odpowiedzi jest fajnie zrobiony, że tak jest że właśnie opłacamy to tymi monetkami, które znajdujemy. Czyli jeżeli dokładnie sprawdzamy lokację, całą przeskanujemy, przejrzymy tym slusem, no to jest szansa, że tam znajdziemy ze trzy koiny. Ze, ze trzy więc tak naprawdę uzyskiwanie podpowiedzi jest też przyjemne. W ogóle nie jest frustrujące, nie ma w zasadzie opcji, żebyśmy nam zabrakło tych monetek. Jeżeli tak gramy w miarę ambitnie i nie korzystamy. No i podpowiedzi są tak zaprojektowane, że nie dają odpowiedzi. Czyli tak mądrze. Dalej skłaniają do tego, żeby samemu rozwiązywać i no jestem mile zaskoczony. Tylko, że może troszeczkę źle grałem i strasznie się spiąłem, żeby wszystkie znaleźć, wszystkie zobaczyć. A, a tutaj yy, no gra nie... Zabieram tej możliwości, non stop w zasadzie jest, jesteśmy bombardowani, bo co druga postać na dzień dobry, jak, żeby z nią pogadać, albo żeby coś powiedziałam musimy rozwiązać zagadkę dla niej. Także, bo no nie wiem, bo tak, a można jej jakby przeskakiwać? Można je pomijać? Bo tego nigdy nie sprawdziłem. Hmm, z którymś można było je ten ale jest... na przykład jeżeli postać dana mówi, że o chętnie ci powiem to i to, ale rozwiąż y, takiego puzna, bo słyszałem to jest to, ja jestem tego. że już nie pamiętam no okej okay. ale wydaje mi się, że można, bo nawet później y, trafiamy takie postaci, która jakby ma y, znaczy z jej, po, z jej poziomu możemy wrócić do zagadek które pominęliśmy czyli y, czy też nie znaleźliśmy ich więc musi być pomijanie możliwe. Jest to gra interesująca. Tu Huberta chciałem zaktywizować zachęcić, że zobaczył. Może mu podejrzewam. Oczywiście, bo... no, będę miał 3DS, a będę miał tu grę. A, no też racja. No. <grafy> no pewnie. Ale na Androidzie, jak tutaj Piotrek mówi, że jest Androida, to... no to. Na Androidzie będzie, z tego co właśnie to przeleciałem, to będzie a. coś, co się nazywa Lighton Brothers and Mystery A bo Boards, też... czy coś co No bo zgodzę się, że też fajnie można wykorzystać dotykowy w telefonie, właśnie, do tego elementu eksploracyjnego. Innego, Ogólnie cała gra. Ja, Szkoda mi bardzo, że nie wyszło żadna gra z Lightonem jakby w formie takiej pełnej na Wii U, gdzie tam też jest przecież w No tym właśnie. podział i to jest bardzo dziwne, ale mi się wydaje, że wyjdzie coś na Nintendo Switch od Level 5 właśnie z Lightonem bo to się idealnie do tego nada. Nie no, wypadałoby, chociaż jest jeden ekran, no nie, tutaj tak gra bardzo... Ale wystarczy wykorzysta. ten jeden ekran i to nie tylko dotykowy, ale wiesz, fajnie jest zrobić taką obsługę, że żebyś może to też ewentualnie padem obsługiwać. Byłoby super. Mhm. Jest to interesująca marka. W ogóle dla mnie absolutna nowość, pozytywna różnorodność, czy pozytywna zmiana po platformerze, jakim jest Yoshi tak naprawdę i no kurczę dobrze się bawię, na pewno skończę nawet od Huberta jeszcze za zgodą podtrzymam na, na urlopie 3DS-a i mam nadzieję, że znajdę chwilkę bo obecnie jakoś trudno mi znaleźć taki czas żeby usiąść, usiąść z handheldem, hmm. bo nie zawsze jeżdżę komunikacją To z nie rowerem trochę i ciężko jest na rowerze grza, grać na 3DS-ie trochę ciężko w ogóle na, na, czymkolwiek. <laughs> na czymkolwiek chyba na nerwach kierowcom można grać no ja no ostatnio i... zacząłem jeździć komunikacją, więc na pewno przygarnę tego 3DS-a i No i jestem ciekaw, czy w ogóle ten, czy, czy ci się spodoba, mm. bo to jest fajna gra i, i wiele razy już to mówiłem, gry na 3DS-a naprawdę mają fajną głębię i teraz chciałem tak płynnie przejść do nieszczęsnego Blade Bounda, którego tak zarzuciłem, gdzie właśnie, wiecie, no w ogóle nie ma głębi. Tutaj też gra mała, a tutaj głębi nie ma, no i tak... Y Przyznaję, że ostatnio dużo bardziej ciągnęło mnie do Lightona, jak miałem okazję tam gdzieś się przemieszczać niż do gry mobilnej. No i to jest smutne trochę bym powiedział, ale to w kolejnym podcaście na pewno będę chciał podsumować moją przygodę z boundem, bo chyba go zarzucę w cholerę całkiem, bo nic się nie zmienia i, i chciałem bardziej do tego, że no, gry to, się muszą to, to, rozwijać. Ja, ja, ja ci to też stwierdziłem kiedyś nie ma rozwoju. Bo że Blade Bound jest fajną grą i wszystko fajnie, to to, że może nie na komórkę. Mm, I tak. to zostaje przy tej mojej opcji, że jakby to wyszło na... Ja wiem, że to głupie zabrzmi na Nintendo Switch, ale gdzie jest mała konkurencja na chwilę obecną i, i fajnie by było zobaczyć tego typu slasher, tak. działałoby to musieli perfect. Ale musieliby go na rozbudować. Komórce... Musieliby go rozbudować, bo wiesz, sama... Dobra, to chwilkę o tym powiem, bo i Hubert trochę pograłaś pograłeś Hubercie, no nie? E, troszeczkę w końcu. No. E, i Piotr też zobaczył no i tam Diana już nam mówiła poza odcinkami, że że znudził ją błyskawicznie no ale to wiesz no switch to jest konsola bardzo podobna do telefonu więc nie zamierwałem można bardziej bardziej chodzi ale wiesz jednak masz normalne gałki i Większy tak, tak, ekran więc to, trochę tak większy i i e tak ten tak, Blade tak, tak. 2 on nie obsługujesz gałkami no teraz nie, już obsług tak obsługujesz już, teraz, teraz już jest e, wirtualna tak tak, tak. Zmienili i w tej I, chwili... Ale jest... to bez możliwości jakby powrotu? Tak. No, no super. No. No, Ta, mówię, dla... Pamiętam, to, pamiętam to, tą oferę. To, to, to, to, to, co mówiłem, że dla mnie w tym momencie na komórce straciła totalnie sens, a fajnie było to zobaczyć właśnie na konsoli Nintendo, gdzie, mówię, konkurencja jest mała, nie ma jeszcze żadnego Diablo czy czegoś podobnego, do czego można by to... Wiemy, wszyscy dobrze wiemy, że to jest coś ala Diablo, i no to zwłaszcza właśnie teraz. Idealnie by tam pasowało zwłaszcza, zwłaszcza, zwłaszcza już teraz, teraz zwłaszcza kiedy, kiedy umiejętności są na timerach I, i tak naprawdę ja mam wrażenie, że, że to jest stracona szansa trochę artefaktu, bo ta gra mogła być znacznie lepsza, ale nie wiem dlaczego nie rozwijają, nie pytałem Gabi ostatnio o to bo i Może na forum... To jest kwestia... Po prostu kwestia sprzedaży lepiej. Się ta wersja w takiej wersji się lepiej sprzedaje i, tak, i tak, tyle. tak. W ogóle, w ogóle um, niestety te gry stricte mobilne, których jest zatrzęsienie w tej chwili. E, będę miał jeszcze jedną ci taką śmieszną, właśnie, która, która mnie bardziej ciągnie niż Playbound, Playbound obecnie. Jest zatrzęsienie po prostu gier e, na mobilki e, free to play dalej. Jest ogromne zatrzęsienie, jest ten rynek jest tak gęsty, naprawdę. Ja. Nawet nie wiem, czy bym w stanie Można wymienić by nagrać oddzielny podcast o odrywaniu gierek mobilnych. Tak, tak, tak. Nawet paru moich znajomych jest uzależnionych od paru gier i tam te diamenciki zbierają. I jak pytam się, dlaczego w to grasz, to on nie wie dlaczego. To on po prostu, ja, mhm. po prostu gra, bo gra. A ja jednak oczekuję od, nawet od gier w ogóle, w ogólności oczekuję minimum głębi. Bo tak sobie myślę, że gdyby na przykład... Zaimplementowali arenę Musisz bez wiedzieć Dlaczego w daną dredraż, Tak, albo Tak, tak, tak, dokładnie, bo to jednak jest jakiś czas poświęcony, bo ten czas ma poświęcić na czytanie książki, czy, czy nie wiem, czy grę na instrumencie, no jest masę zajęć, które można robić zamiast grania, powtarzania po raz yy, setny tego samego poziomu, bo no i gdzieś to nasycenie wyjdzie w końcu, no nie? nie? Nie ma opcji, żeby w końcu się nie znudzić powtarzaniem tego samego po raz enty. Bo tam w samej grze jest 30 poziomów, nie chcę skłamać, ale około tego, no to nie jest całkiem, całkiem mało. Ale jak ktoś ma tam setny poziom z plusem, to wszystko dawno widział, no. Wszystko dawno widział, ograł i... Ja nie wiem, dlaczego ta gra stanęła w miejscu, dlaczego nie ma nowych rzeczy. Wcześniej jakoś tak było, że były streamy, było takie jaranie się, przecież było masę rzeczy zapowiadanych na ostatnim streamie, który nawet nie pamiętam kiedy już był, ale było dawno temu i nie ma nic, nic się nie dzieje. Tak jakby po prostu płynęło, jakby z tej gry płynął strumień pieniędzy stały i biznes nie naciskał, żeby gra się rozwijała. Mam takie wrażenie, tak z moich takich domysłów. No bo, bo jak jest inne wyjaśnienie? Chyba, chyba musimy rozwijać. Gabi zaprosić na odcinek znowu. <śmiech> może tak. A teraz można z nie lubić, bo mówię, że o dobrej No ale, kurczę, no spędziłem w tej grze naprawdę masę godzin, jak na grę mobilną i coś bym chciał więcej, no. A tak, dalej hmm. rywalizacja to jest tylko ta arena z limitem czasu dwie minuty, gdzieś nie można w ogóle wyszaleć. Ale widzę, że w rankingu ciągle spadam, czyli tam ludzie grają, czyli jednak jest grono ludzi którym te zmiany odpowiadają, po prostu nie jestem w tej grupie, no i tyle no. Smutno, ale tak jest, no cóż począć. Są inne gry, po prostu. Nawet na mobilki. A powiedz Hubert, jak ten, jak ta gra w Blade, tak pod względem pierwszego spojrzenia na nią, jak Ci się podobała? Tam nie, Blade na Band? nie pograłaś tyle, żeby Ci się znudziła. To znaczy, ja grałem w Blade Bladeband bardzo krótko, bo ja w ogóle nie gram na komórce. Okay. Eee, Witaj w klubie. No to znaczy ja nie gram nie dlatego, że jakby ustalam sobie limit, hej to jest komórka, nie mogę na niej grać, tylko po prostu jakoś nie mam ochoty nigdy jej wyjąć i, i zacząć grać w jakąś grę, bo no są ciekawsze rzeczy. W sumie m, lubię czytać książki e, na komórce jak jadę gdzieś metrem, e, a nie mm -hmm. grać, e, ale to, to jest całkowicie inna sprawa. Mm, wiesz to Blade Boat jest ok. okay. Nie wiem, co mogę o nim powiedzieć jeszcze. No teraz, teraz tak naprawdę niczym jakiś... Nie jest grą wyjątkową, a była trochę wyjątkowa. Teraz się zrobiła. Mhm, trochę była taka... trochę wyjątkowa, tak. E, generyczna się trochę zrobiła, ale to ponoć społeczność wybrała zmianę typu sterowania, ale też. E, ale no, nie mogli, na, naprawdę nie mogli wrzucić dwóch typów sterowań? No właśnie. Nie wiemy. Hmm. Bo widzisz, zmienili w ogóle na timery, bo wcześniej to było tak, że jakby miałeś staminę to pewnie ty jeszcze tak. grałeś, to była stamina, a teraz jej nie ma. I teraz tak jest tak, teraz że po prostu jest na timerach, że odlicza się konkretny czas i dana umiejętność jest do użycia. Mm. Czyli to totalnie zmienia grę. ona działa. Tak, kółeczko się ładuje, go. Trochę tak jak w klasycznych slasherach, jak to było od zrania dziejów, że umiejętność się odnawia i możesz je znowu użyć, tylko tutaj były gesty. No te gesty momentami nie wchodziły, było frustrująco, ale one dawały pewną unikalność. A teraz biorąc pod uwagę to, że nie ma nowych poziomów, nie chcę skłamać, a od, od paru miesięcy. Po drugie, forum świeci pustkami, tam mało się dzieje, aż tam zajrzę, zobaczę, czy tam dalej są coś ludzie. No, tak dla mnie trochę gra umarła. Nie wiem, nie wiem, co się dzieje, czy po prostu biznesowo już nie chcą je rozwijać, bo zarabia. Nie mam pojęcia. Muszę, muszę zapytać o źródła i... Dowiecie, co jest grane. I wtedy nam podnosz tak. informacje, A które bardzo... możesz podać. No, no tak, jak będę mógł. Przede wszystkim, ja mam 126 poziom w tej chwili i ja nie widzę szansy dobrnięcia do poziomu 150, czyli tego obecnego level capa. Nie wiem, co musiałbym zrobić swoim życiem, żeby tam dobrnąć, bo to są godziny robienia w kółko tego samego. To jest absolutna masakra i w życiu nie chcę takiego czegoś robić, bo dla mnie to jest strata czasu już w tym momencie, taka ewidentna. No niestety, no ale każda gra yy, yy, ma jakiś swoją granicę i słuchajcie, gdyby to było takie fajne, że na przykład weszłaby w lepsza fabuła, czyli byłyby NPC, były, byłyby questy jakieś ciekawsze, no nie wiem, no cokolwiek, rozmowy jakieś fajne, no niestety nie ma tego, a to byłby doskonały kierunek, żeby to rozwijać i to byłaby zupełnie inna gra, która by pewnie trzymała bardziej przy, przy telefonie. Zwłaszcza, że fabuła w tej grze nie jest skończona. Czyli te brakujące poziomy to też jest brakujący element fabuły. To też jest słabe. Czyli gra nie jest skończona. Ciągle. Jest wersja tam 0,60 coś i... No, smutno mi o tym mówić, no bo spędziłem dużo czasu. Ja wiem, że tam gra mobilna, ale... Był taki czas, że mogłem na to poświęcić i pewne godziny i dało mi to dużo frajdy. No i teraz jest mi przykro, że tak stanęło to w miejscu. No szkoda, szkoda, wielka szkoda. No ale cóż począć, no życie. Dokładnie, cóż począć. Cóż począć. Eee, Powinni bardziej społeczności, mi się wydaje. Powinni po prostu robić ranking, że... Tam, mówię, mówię wam, tam tyle było pomysłów na tym forum, nawet no, fenomenalne, ale to nic z tego prawie nie jest wdrażane, tylko sterowanie zostało zmienione. No to, to po co te głosy społeczności zbierać, jak się tego nie robi, nie? I nie jest no, powiedziane, no, dlaczego no, się no, nie no, robi. Sz, sz, szkoda trochę, nie? Szkoda, szkoda, tyle. bo potencjał ogromny. Może coś się zmieni, ale podejrzewam, że wyjdzie nowa mapa, tam będą nowe poziomy. Ja ze swoją postacią, po prostu przejdę z marszu. I znowu będę. to przejedziesz i powiesz, no i do widzenia. No, no dokładnie. No, tak no. może być. Tak jest. No a to tyle o, o tym powrocie. Tyle o Blade e Tak często. Dobra. Byłem. Hubert, po ty ostatnio nie byłeś. E no, nie i byłem. Ej I grałeś w coś. E teraz. Grałem. E grałem w podobno bardzo krótką grę, chociaż ja się z tym nie zgodzę. E grałem w The Order grę, która została poznana przez to, że była krótka, a według mnie... Nie, to jest ta gra, która się nazywa... Fil... To jest to 1080p, które jest filmowym 900p. <grym> tak, tak. To, to mniej więcej tak to, tak to wyglądało. Ale serio, nie? chyba bym wolał pełne, pełne 900p niż te pasy na górze i na dole w, w 1080p. No ale cóż, e, źle mi się grało po prostu na monitorze, bo grałem na 23-calowym monitorze. Eee, mhm. i to w sumie tyle, jeśli chodzi o technikalnia, bo ogólnie cała gra jest e... zaczynam od złej strony, ale na razie powiem o technikalniach. Eee, cała gra jest bardzo ładna, eee, trzyma 30 FPS-ów pełne eee, tylko no te pasy strasznie przeszkadzają w rozgrywce, bo to wcale nie jest tak że to jest filmowe, absolutnie <grym> był ekran filmowe doświadczenia pamiętajcie tak, filmowe doświadczenia, <grym> mamy za mało mocy Mmm, okej. Okay. No, tak naprawdę, czekaj. Czy, czym jest The Order? Może. Czym jest The Order? The Order jest. grał o zakonie rycerskim Okrągłego Stołu. mi się w postać. w postać, która należy do Okrągłego Stołu. W... A cała kampania rozgrywa się w Steampankowym Wiktoriańskim Londynie, który został opanowany. Albo no, nieopanowany, który je, mm, razem z ludźmi. Został zaatakowany, za, ciężko tam. zaatakowany, może tak? Yy, razem z ludźmi po prostu żyją wilkołaki, albo ludzie, którzy potrafią przemienić się w wilkołaki, i ten zakon z nimi walczy. I cała fabuła polega właśnie na, na tej walce z, z tymi wilkołakami. Jesteśmy członkiem tego zakonu, który, którego misją jest zwalczanie tej zarazy, czy co to tam jest i cała gra mi się nawet podobała kampania nie jest taka krótka jakby się wydawało bo ja ją przechodziłem na 6-7 razy, troszkę mi się nawet dłużyła, nie wiem dlaczego ale no najwyraźniej ten bo misje nie były zbyt ciekawe a ja jestem ciekaw ten, a, bo to z tego co pamiętam to są takie kill roomy i to takie to jest taka liniowa, liniowa strzelanka jest podobna do Gears of War tak, trochę tak wiesz co, to jest bardzo liniowe, to jest, to jest tak liniowe, że przeszkadza w pewnych momentach bo idziesz tylko przez korytarz który jest całkowicie zamknięty i odcięty i to aż wybija z imersji, że to jest tak bardzo odcięte od wszystkiego jakby, oprócz jednej misji, w której musimy się skradać musimy korzystać z umiejętności skradania się która w ogóle jest najlepszą misją w grze to jest za bardzo liniowe. Aż wybijająco liniowe. Mm. Aż szkoda. Aż mi szkoda tej drogi, bo sam diorder Order chciał zadrać. Tak, na przykład tak? Uncharted, no to nie cierpi, bo w Uncharted masz ten Kill Room, ale ty możesz się po nim jakby poruszać bezproblemowo. Tutaj masz sam korytarz, nic praktycznie więcej. Mhm. Mm to trochę słabo, to, to trochę dranie w wiarze, siedzenie w jednym miejscu i strzelanie z tego jednego miejsca. E, no tak, tylko się poruszasz po prostu dalej, dalej, dalej, dalej, nie? Tylko masz bardzo ograniczone uh -huh. pole, po którym możesz się poruszać, co jest... No pewnie też y, wynika z ograniczeń mocy PS4. No ja, przecież to takaś silna inna konsola. Ale gra jest ładna. O, <laughs> gra, no wiem, to jest tak, Gra prawda. jest śliczna. Na minus oczywiście to, że nie da się zmienić języka na angielski, co jest tragedią w przypadku tej gry, bo dubbing jest straszny i nie wiem, dlaczego nie da się jak tego się nie da. W sensie nawet, jak masz konsolę w języku no, angielskim. No zamiast. wtedy będzie, no, ale jak masz konsolę w języku no. polskim, to nie, no nie ma żadnej opcji, żeby to zrobić, chociaż w The to Was i w Uncharted to jest. Jasne. Rozumiem. No, nie wiem. Poziom trudności jest bardzo ok. Mm, bronie są fajne, bo są takie steampunkowe właśnie, bardzo fajnie zaprojektowane e, z, z pomysłem. E, można spotkać Nikole Tesle. on w ogóle pomaga nam mm, przez większość czasu, więc też je, są jakieś nawiązania do prawdziwej historii. E, no i cóż. I właściwie to, Dominik, to jest, ty w DRDR pewnie zadrasz, nie? Ja tak, zagram, nawet miałem to w ogóle w patrzę od kolegi, ale teraz poddawałem mu te gry, ja tak czułem się winny, że trzymam, a nie gram. Zagram, oczywiście, że zagram. Nawet się do tego przymierzałem, ale obecnie wtedy... W, a czy obecnie? Wtedy akurat byłem w, w Uncharted świecie i jakoś tak chciałem koniecznie wszystkie części przejść przed tym dodatkiem i w ogóle. Ale oczywiście, że zagram, oczywiście że zagram. Jestem nawet ciekaw, czy będę miał podobne wrażenia odnośnie dubbingu, jak... No właśnie o to, o to mi chodzi. To, to, ja, to zrobiłem wtedy Ratę do tego i... i, i... No, to w, ogóle, sobie. w ogóle u nas to już stało się tradycją, że my wracamy do, do tych samych tematów perspektywy. Czemu nie? No bo ciężko jest nam chyba, żeby każdy w danym momencie zobaczył tą samą grę i jeszcze ją skończył w podobnym czasie, no bo każdy z nas ma inny tryb, tryb życia i, i przechodzenia gier, tak naprawdę Poza tym trzeba mieć tą kopię gry, to też jest pewne utrudnienie zwłaszcza jak się wymieniamy grami, to, to ciężko jest ogarnąć na pewno jestem zaciekawiony i, i ten... Na pewno zagram, mimo, że już troszeczkę ma na karku ta gra. Zresztą ona była z okolicy premiery, no nie? Tak, ona była z okolicy premiery PS4. To znaczy, ja w ogóle nie rozumiem tej afery, że ona jest krótka, bo ona jest na 7 godzin chyba z tego, co sprawdzałem. Niestety nie ma żadnego licznika w grze, więc sprawdzałem po prostu tak na internecie. I ona opowiada pełną historię jakby, tam nie ma żadnego momentu, w którym który jest ani niepotrzebny, ani nie ma żadnego momentu, w którym bym powiedział, kurde, tej historii jest za mało. Ona jest po prostu do, taka bardzo filmowa. Wiesz to Hubert, jest to tak myślę, że może to są zarzuty osób, które ustawiły sobie poziom Easy. Ja grałem na poziomie tak, Easy. Ty teraz na poziomie Easy. Tak, bo no, stwierdziłem, że jak gram filmową grę, to. która jest nastawiona na nie fabułę, się wkurzał, tak? Tak To nie będę się wkładał w Nie wiem, to, to może. To, to jest ciekaw skąd w takim razie są takie zdarzenia, że to jest trudka no. jest na 7 godzin, bo to nie jest trudka. Dla mnie, trudka to jest na 2 godziny, patrz, któreś Colo dodaję. No. No cóż, yy, ale. Yy, no, nie wiem, Uncharted było na. 10 godzin może i nie było żadnych zarzutów co do tego, więc no tutaj jest jakby dla mnie bardzo niezrozumiałe. Może wiesz, to media kręciły aferę, tak? Bo tam w mediach bardzo głośno o tym było. jak yep, ja, yep, mogło, mogło tak być. Ale zobaczcie, to znowu dowodzi, że ten cały umysł internetu robi takie radykalne oceny i no. potem... Powtarzamy to Masowy jako obrata. umysł. Ludzie no, nie, jakaś lecą głupota. za tłumem. Nie, nie, nawet nie grając często w daną grę już mają swoją opinię. Nie? Tak jak mówiliśmy o, no w odcinku, który high. pojawi się jutro o Jakuzie. A o Jakuzie też. no Ja też, ja też właśnie pannałem jakąś głupotę, że to jest GTA azjatyckie. I tu Devi bardzo mocno obroniła tego. Mówiła, no też że... ci no. Powiedziałem, no i, dobrze, no i dobrze, niech broni, no bo Devi tam śnicacka jak gadamy, który tak. to od razu to gasi. Nie no, bo to jest jednak absolutne zło, jak się mówi o grach, które się nie grało. No, to jest jednak głupota. No. Na dłuższą metę. Warto no. nie, sobie Nie zna się, się wypowiem, to, to nie, to u nas tego nie usłyszycie. Znaczy no, staramy się, staramy się unikać, zwłaszcza, że Właśnie na, na ogół mam tak, że jak już coś zagram, a wie, no, nasłyszałem się o tym jakichś mega złych rzeczy wcześniej, to się okazuje całkiem fajne dla mnie i jest OK. I, słuchajcie, przy tak naprawdę chodzi o to, żeby świetnie się bawić. Oczywiście, tak nie od tego, żeby się bawić. Jest no właśnie, a mam takie wrażenie, że teraz jest, ten internet jest taki znudzony, bo wiadomo mamy tyle rozrywek, jest tego tak dużo. S same premiery, żeby wszystkie zobaczyć, to, to nawet gdyby nie było bariery finansowej to nie ma doby, no. Czasu zabrać. No jak się, nie, jak się jest takim, normalnie chodzi się do pracy i jeszcze ma Naw się tak nie chodził do pracy, to nie, nie, nie ma bata, żebyś odrał wszystko na wszystkie no tak. platformy. No tak, ile... no bo, bo ileś tygodzin w doba ma, doba ma i, i nie przeskoczy się tego, a kiedyś trzeba jeszcze się wyspać, zbierać siły na kolejną sesję jakąś igrową, zwłaszcza, że... Zjeść, zjeść coś, e... no tak, proza życia. Proza życia, absolutna, no nie, więc ja, ja na przykład w tym tygodniu bardzo mało czasu znalazłem na gry. Ale po prostu pewnie jest pewien intensywny czas i, i, i choćby na tym pogadajmy, były też cały wieczór uciek, a też można byłoby teoretycznie zignorować i, i, i po prostu siedzieć przy konsoli. Ale pamiętajmy, że teraz jest ten czas letni, to lato w Polsce jest krótkie raty. Tak, więc warto je wykorzystać. Tak, warto wyjść na zewnątrz, wziąć konsolę ze sobą. No tak jak ja to robię ze Switch'em. Nie, to żart oczywiście, ale wyjść po prostu i jest trochę z pogody, a nie tylko tam w swojej norce gracza siedzieć, Potem mamy te długie wieczory przed nami i, i wtedy można przysiąść fałt. I wtedy można sobie bez, bez żadnego żalu spokojnie posiedzieć i pograć. No tak, w tym tygodniu na, naprawdę mało, ale mam mobilkę małą, śmieszną. Mogę nie o, powiedzieć. O, to wiesz co, to dawaj mobilkę, a później ja opowiem o swoich graczach. Dobra, to, to króciutko. To jest, taka, to jest w ogóle gra, o której się dowiedziałem, w ogóle na innym podcaście, znowu podkreślona z podcastu, z podcastu 2 i ten trzeci. Kojarzycie pewnie taki podcast? Oczywiście. Bardzo tak. fajny podcast. I akurat Polecamy. Tak, tak. tak jak się nadrabiałem zaległości. i Słucham się odcinka z 8 kwietnia. Akurat był Piotrek Iwanicki. No, projektant Superhot, więc Superhot pojawił się znowu w naszym podcaście. I on właśnie opowiadał no o różnych rzeczach, ale m.in. o klonach w ogóle Superhota. I okazuje się, że jest prześmieszny klon Superhota, nazywa się Time Locker. I yy, jeszcze w trakcie tam podcastu go sobie tak zainstalowałem, zobacz o co chodzi. I nie wiem jak to streścić, ale... Spróbuję. Chodzi o to, że y, gra polega na tym, znaczy, że sednem gry jest y, coś podobnego jak w Super Chodzie, czyli to, że kiedy się poruszamy, to y, g, jakby gra się, gra się rusza, w sensie czasu w grze płynie. Gra się rusza, trochę głupio brzmi. No i w zasadzie wcielamy się, ja wiem, że mi to absurdalnie, wcielamy się w niedźwiedzia, który strzela. I, I tak naprawdę naszymi przeciwnikami w zasadzie jest wszystko. Słuchajcie, od... Y, od królików po czołgi. Naprawdę ja nie żartuję. I nie wiem jak to się stało, dlaczego ta gra jest taka dla mnie wciągająca, ale po prostu... czy znaczy, na pewno zachęcam, żeby się zobaczyli. Bo chodzi o to, że to jest takie... Dlaczego podobno Superchota? No bo... Normalnie, jak grę uruchamiamy, no to ten niedźwiedź sobie stoi i nic się nie dzieje. Dopiero jak przesuwamy palec po ekranie, to on, i w zależności od tego jeszcze, jak szybko to robimy, to czas w grze płynie i możemy kombinować. I Jestem zaskoczony, jak ciekawe techniki powoduje taka mechanika gry. Jak ciekawie gramy, bo mm, przeciwnicy strzelają i teraz, no, jak w zależności od tego, jak się ruszymy tym niedźwiedziem, potem oczywiście odblokowujemy inne postacie, za co tym powiem. No to, yy, na przykład, jeżeli przeciwnik zachodzi nas od tyłu, to musimy wykonać jakąś taką rundkę. Nie wiem, trudno to opisać. Trzeba zobaczyć. Wkrótce biegnie, nie dzieć i, i strzela do wszystkiego, co się rusza. Naprawdę, jest to niesamowicie grywalne. Ale totalnie, no bo wie, możecie mi wierzyć, ale jeżeli jak, jak zobaczycie yy, początek gry. E, jakieś psy przebiegają, jakieś węże, no i, w, i wszystko się rozpada na takie fajne e, sz, nie wiem, kwadraty, na takie sześciokąty się rozpada, bardzo fajnie jest zrealizowane. Nie wiem, tak mogę pokrótce powiedzieć. Zaskakująco dobra gra mobilna, a dlaczego jest dobra? Bo ma w sobie dużo głębi. Ja wiem, że mówienie o grze, w której niedźwiedź strzela i e, walczy z czołgami, śmigłowcami, e, w, w, węże mu przebiegają drogę, no jest absurdalne, ale twórca, bo gra jest azjatycką, ma azjatyckie korzenie, jest naprawdę bogata w treści, bo jest masę bonusów, masę ekstra treści i wydaje mi się, że w tym tytule dobrze zaimplementowana jest ta część free to play, bo gra jest free to play. Nie ma typowych reklam, takich bezczelnych, że pojawiają nam się w postaci paska i zabierają kawałek ekranu, tylko to jest tak zrealizowane, że gracz chce oglądać reklamy. Chodzi o to, że w możemy przed rozpoczęciem poziomu, czy też danej fali wrogów, możemy, jakby, kupić sobie udoskonalenia. Czy na przykład niedźwiedź, czy też inna postać strzela pod, pod kątem pociskami, czy takie, no, trochę takie elementy jak z, z typowych strzelanek przewijanych góra-dół. Tak, pierwsze skojarzenie. Tylko, że różnica jest taka, że jak tutaj zabierzemy palec z ekranu, no to ta postać stoi i jedyna rzecz może nam zagrozić, że jakby ciężko o tym mówić. Tak jak Hubert zaczynał od jorder, Jest trudno. Jakby nas koni nas taka czarna masa, czyli nie można po prostu stać w nieskończoność, tak jak w Superchocie. Bo w Superchocie czas płynie, tylko bardzo wolno. A tutaj całkowicie stoi i jeżeli za długo będziemy stali w danym miejscu, nas dopadnie tak jakby takie nie wiem... Taka, taka czarna wydzielina nazwijmy to, no coś czarnego nas goni po prostu i nie możemy pozwolić, żeby w jednym miejscu długo stać, musimy przejść prze, prze, do przodu to trzeba zobaczyć, wydaje mi się, że to jest jedna z fajniejszych gier mobilnych, które ostatnio grałem, bo no i postacie są śmieszne i nawet kilka razy zobaczyłem reklamę i dowiedziałem się jak wiele gier mobilnych jest w tej chwili po prostu, bo co reklama to była inna gra mobilna Kolejna na komórki. Jest po prostu tego, te, tego jakieś ogromne, niesamowite zatrzęsienie. Aż, aż boję się te tytuły instalować i nawet nie jestem zmotywowany, żeby to robić, ale dzięki tej grze się o tym dowiedziałem, no bo mm, jakby to powiedzieć. No bo tak, bo jak obejrzymy sobie daną reklamę, którą jakby oglądamy na własne życzenie, to nie, nie pojawia się bezczelnie na cały ekran, tylko po prostu wiemy tak. Teraz ludzie <coughs> mogą dać reklamę ekranowo, ona ma licznik, <coughs> I w tym momencie dostajemy na przykład jednostkę moneta monetarną w grze. Czyli w miarę wydaje mi się uczciwy mechanizm ten. Możemy z tego korzystać, możemy z tego nie korzystać. I właśnie chciałem nawiązać tutaj do gry, którą graliśmy na Pogradajmy. Pamiętasz, Hubert, przez szkątko osiągnąłeś dobry wynik? E, no tak, no, osiągnąłem najlepszy wynik. Tak, i tak no jest. właśnie, za do tego nawiążemy. To właśnie jest fajna gra na takie krótkie partie, kiedy mamy na przykład. Dosłownie 5 minut na i, i gra się po pierwsze błyskawicznie wczytuje, po zgonie błyskawicznie wracamy do gry, mikrotransakcje są, ale nie są drażniące. Jeden z przykładów takiego zdrowego balansu między grami free to play a spłatną treścią, I, ale Hubert grał w inną grę i możemy o niej chwilę powiedzieć jeszcze. Mm, tak, możesz przypomnieć tytuł, proszę. Unst y Unstoppable. Nie. Nie. Jest e tak. Tak? To nie ten? To nie ten. O okazało się, że to był chyba nazwa poziomu to była. A, okej, okay, okej. Okay. Poczekaj, bo ja dzisiaj ją oddałem. No właśnie. <laughs> Unpossible. Unpossible. Okay. Tak, bo to był ten. Bo byliśmy na tym pogradajmy, które wydarzyło się bardzo w przeszłości jak już ten podcast wyjdzie. Tak. No i y, na podróż, dajmy jest tak, że y, ja wiem, że później przyszliśmy z tego Time Lockera, ale no, tam już wystarczy. Czas zobaczyć grę, bo jest fajna. No i y, oni tam organizują turniej, gdzie można wygrać fajne nagrody. No i właśnie y, była przedstawiana ta gra y, w, Znaczy był turniej tej gry. Tak. I Hubert tutaj może się pochwalić, że osiągnął niezły wynik. E, no tak, ja jako Superhexagona e, nie mogłem tak odmówić <laughs> nie mogłem odmówić wzięcia udziału w turnieju, no i zająłem pierwsze miejsce <laughs> to tak. jest w ogóle A... taki Super Heksagon w 3D to jest tak. idealne w sumie podsumowanie tej gry, bo to jest to, to jest to no to jest gra, w której podróżujemy na róże to źle brzmi trochę. dobrze mówię? Do dobrze mówisz, Jezu, no... to brzmi jak masa Innej ale gier, to, które to, to jest po prostu super heksagon tylko w 3D tylko... z tak. rurą po środku jakby i takimi ścianami, które się wyłaniają z tych... Tej... No i musisz omijać. Tak, tak, tak, odpowiednio, i do widzenia. No, ale jest zaskakująco Jakby dobre. Sterujesz kamerą samą. Mhm. Właściwie tak, bo ta jakby nasz, znaczy nie wiem, czy nie jesteśmy jasną postacią, no jesteśmy po prostu z pierwszej osoby po prostu widzimy to. Tak, to, co, to, to powiedzmy, co że podróżujemy na tej śmiesznej róże, no i, i y, ja jestem zaskoczony, jak ta gra jest grywalna. Bo ona trochę przypomina Smash Hit. No wrażenie? bardzo grywalna, no. No właśnie. No, no to jest... i ona okazała, i... No. właśnie okazała się ona tak grywalna, że ja sobie dzisiaj rano kupiłem i już ją oddałem. Teraz powiem dlaczego, bo gra się okazała bardzo niestabilna i na moim telefonie po prostu, yy, no zaliczyła tak sześć kraszy i w ciągu tego czasu na zwrot, i na razie oddałem, napisałem do supportu i zobaczymy, czy ten. Bo, bo w ogóle na pogradajmy graliśmy na shieldzie, na, na kontrolerze. I nawet na shielda w ogóle jest specjalna wersja pod k 1 taka troszeczkę bardziej wypasiona. Chociaż powiem szczerze, że, że nie widziałem różnicy żadnej do tej wersji. Ale to, to znowu, to jest, to jest, słuchajcie, kolejna gra mobilna, która jest fajna. Bo ona chyba, chyba łączy, do no powieszczenia, nie jest długa nie ma ambicji mieć jakieś wielkie głębi, a zarazem jest bardzo grywana na krótkie partie i zachęca, żeby pobijać ten rekord, bo tam pobijamy rekord czasowy, tak? Po prostu. Trochę jak Smash -hicie. Tylko tutaj nie dostajemy ekstra czasu za jakieś spe specjalne pokonanie poziomu. Nie, nie to dane, jest po prostu na dane... ten... Tak. tak. No mamy, po, mamy ten czas i po prostu musimy go pobić i to jest wszystko, co mamy. Tak, nic więcej. Nie ma jakichś punktów, no, nie tylko. Mhm. Czy znaczy to jest jak super heksagon, dobrze mówisz? Tak, no to, to jest super heksagon w 3D. No. Nie, nie, nie ma co oszukiwać, no to jest to. Na pewno cechą wyróżniającą tą grę jest poziom trudności. Znowu, tak jak w super heksagonie, nawet ten podstawowy. Mi tam się nie udało nawet dotrzeć do, tam do nawet do 100 sekund. Mimo, że. Znaczy, troszeczkę jak pograłem na telefonie, zanim się gra wysypywała, to tam już nieźle mi szło, czyli pewnie kwestia jakiejś wprawy. Tak, no i Ale... oczywiście sterowania i zobaczenia jak się porusza kamera, w sensie jaka jest czułość tego, bo to jest najważniejsze, no, wyczucie czułości. Dokładnie. Tak, i gra naprawdę jest trudna, jeżeli się włączy ten wyższy poziom trudności, to ciężko wytrwać kilkanaście sekund, nawet kilka jest wyzwaniem, tak jak w Super Hexagonie. ciągle możemy do tego nawiązywać. Ale fajnie, fajnie, że twórca troszeczkę wyszedł w inną stronę i trochę tak rozwinął ideę, bo na przykład Smash Hit zawierał dużo więcej elementów, bo tam, tam jednak trzeba było kombinować, gdzie tam przebijać się przez te takie szklane powierzchnie, no i też graficznie jest trochę ładniejszy, no nie? także tutaj tylko chodzi o ideę, tak, że przemieszczamy się jakby, że przemieszczamy się kamerą, tak, jakby obiektem, który, na którym kamera jest zaczepiona i widzimy to z pierwszej osoby. To jest jedyna część wspólna i to, że gdzieś sobie wędrujemy, ale jestem zaskoczony pozytywnie. Bardzo fajna gra, taka kompetytywna, żeby sprawdzić się ze znajomym. Jak tak, o tym mówicie, to ja nie jestem nic mówić, ale ja to widzę na switchu. No, tak, tak. tak. A to jeszcze no, bo widzę to na jest switchu? gra mobilna na split streamie. Proszę pana, no, pro, split stream panie Piotrze, to jest gra mobilna. Dobrze, że to widzisz na switchu. Można to widzieć na każdej ale innym mówię na każdym czym... innym tablecie i mobilce. No. Jasne, ale mówię tutaj też o split screenie właśnie, gdzie odpinasz joy i grasz sobie. Tak, ja tego nie widzę jest na, spl na split screenie, bo to chyba słyszę. Mogłoby to koncentrować. A to, ale ciekawe, gdyby, to można było. Czy się podzielić się ekran podrzucić. na pół? Tak. Nie wiem, czy to by dało radę. Generalnie jak szukałem, szukałem tam wsparcia, dowydywać dlaczego ta gra się tak wysypuje brzydko, zresztą z Krzyśkiem tam spoglądajmy, mówi, że też ona nawet na Nvidia Shield właśnie ta gra często się wysypywała i dostawał od twórcy często testowe bildy właśnie do ogrania, ale mi jeszcze twórca nie odpisał, więc zobaczymy co a, a Accelerato się nazywa twórca. Oni tam wydaje też inne gry, ale to jest chyba jedna z najładniejszych. No, pozytywny tytuł. Bardzo właśnie fajne jest to, że właśnie jak się później pogradajmy, też można fajne rzeczy poznać, że też sporo inspiracji growych wyciągnąłem stamtąd. Czy też właśnie z innych podcastów, jak z tym Time Lockerem, gdzie niedźwiedź po prostu biegnie i po chwili spotyka czołgi, a za chwilę psy, a za chwilę węża. I to jest takie śmieszne, że wszystko się zabija. Ale zagrajcie w tą grę. Jestem ciekaw waszego wrażenia, bo wydaje mi się to jedna z fajniejszych gier mobilnych, bardziej oryginalnych. Pod warunkiem oczywiście, o ile oryginalne jest kopiowanie pomysłu Superhota. Nie wiem, czy oni wiedzieli, że kopiują Superhota. No pewnie tak, ale, ale wiecie co, to zupełnie to jest zupełna wariacja. Tak jak tak raz pogadajmy, jest taka w miarę ale, powiedzmy... Nie Superhota, Dominiku tylko Superhexagona. Ale nie, jest... ja mówię jeszcze nie, o tym O, time lockerze. A, A, time tak. o okay, czary, Czas płynie to tylko ja wtedy, kiedy się ruszamy. No tak, tak. płynnie przeskoczyłem. Bardzo was zachęcam, żeby zobaczyć, w ogóle zobaczyć obie gry, no tutaj akurat tam, ten, ten, no musiałem tą grę oddać, no bo jeżeli gra się wysypuje co chwila, no to, no to trzeba oddać i, i kupić znowu jak będzie naprawiona, ale na pewno kupię, bo zaskakująco mi się dobrze grało i wydaje się idealne takie krótkie przejazdy, jak się jedzie 15 minut na przykład, przesiada się, bo też czytuje się chwilkę. W ogóle uważam, że gry mobilne powinny tak wyglądać, że wczytywać się do góra kilka sekund. i Tak, a taki Blade Bond czytuje się, no kurczę, nie chcesz skłamać minutę? No Długo się wczytuje, chwila. nie? Długo, długo I, i no zdąży się przejechać przystanek zanim się wczyta często. Także to kolejna rzecz. Na przykład ten, ten pinball, o którym mówiłem pinout, też ultra szybkie wczytywania. To jest chyba rzecz kluczowa w biegu, bo nie da się ukryć, że gry mobilne są gry w biegu. Tak? Gdzieś tam lecimy i albo mamy na przykład przerwę w pracy, gdzieś tam przy kanapce sobie chwilkę usiąść. Chociaż wiadomo, no, można spędzić czas na rozmaite sposoby i niekoniecznie musi to być gra. No, ale ja lubię takie interaktywne zajęcie bardziej niż jak mam, jak mam te kilka minut, wolę właśnie zagrać w Time Lockera, gdzie pobiegnę tym śmiesznym niedźwiedziem i poubijam czołgi. <śmiech> <śmiech> no, czy to jest absurdalne? Kurde, to jest, to jest jedna z najbardziej absurdalnych gier, jakie spotkałem, no bo mówię tak, czołgi spoko, węże, no dobra, trochę jak Frogger momentami, czyli dużej inspiracji. Ale jak w ogóle wielki śmigłowiec mi wyleciał jeszcze z tyłu nade mną i to był jako boss, to w ogóle byłem już totalnie uchachany i się śmiałem sam do siebie. Mówię, jaka absurdalna gra, jaka fajna. Także no, małe <grych> gry są też potrzebne. I, i tutaj naprawdę, system free to play jest zaimplementowany tak w taki sposób nieinwazyjny, bo można kupować jakieś postacie za złotówki, ale można się doskonale bawić nie kupując i tylko zbierając te monetki i kupować za, za, za te monetki w grze. Obecnie się reklamę, wpada 50 monetek, nie dwie, ale 50. Można drugie drugi zobaczyć i, i jest okej. Okay. Czyli można zrobić coś po środku, tak? żeby gra zarabiała i zarazem nie była irytująca z mikropłatnościami. Widać, że deweloperzy znajdują jakąś metodę. Ten żeby sobie z tym no, Trzeba coś wymyślać. Tak, ja polecam sprawdzić. Bardzo fajna gra, śmieszna. Obie polecamy. To teraz słuchajcie, ja opowiem o, o moich rzeczach i hmm... co? Za zacznę od update'u. W sensie niektórzy mają Switchę e i grają w ramiona. To jest prężysyste ramiona. I pewnie wiecie, ale, ale warto o tym wspomnieć, że wpadł pierwszy update, który jest oczywiście za darmo, jak wszystkie ponoć następne update, y i to samo macie w Splatoon, czyli wszystkie update y i wszystkie rzeczy, które będą dodawane będą for free, bez żadnych DLC płatnych itd. Tak dalej, wszystko za darmo. No i na sam początek dostaliśmy nową postać, która, którą jest Mads Bratz, czyli postać, którą musicie pokonać praktycznie już na samym końcu na samym końcu Grand Prix, które jest rozdrowane. Do tego oczywiście jego ramiona, kilka, kilka do tam dodatkowych tych ramionek też dodali. Nową arenę, która jest związana właśnie z mod z Bracksem, jest wyciągnięta jak w z Grand Prix, więc mieli po prostu to przygotowane. Ale dorzucili też jeden nowy mod do drania. Jest to tak zwany headlock, tak to można nazwać. Jeżeli ktoś gra w armsy, to wie, że jest taka możliwość grania w przyparty przede wszystkim i też w Grand Prix na samym końcu. Gramy z taką postacią, która ma metalowy łeb i, i ma zamiast dwóch ramion, to ma ich sześć i uderza, więc tutaj jakby połączyli warstwę kompetytywną z tym headlockiem. Polega to na tym, że można pojawia się taka szkatułka z tą, tą głową headlocka, uderza się w nią, rozbija się, no i teraz kto pierwszy ten lepszy ten łapie głowę headlocka i mają na sobie. No i później można łapiąc daną postać zdejmować tą, tą głowę i, i uderzać innych graczy. Taki dość ciekawy tryb, którego po prostu na samym początku gry nie było. Przynajmniej ja tego nie zauważyłem, a jakoś mi, dzisiaj jak drałem ja to, to miałem okazję w niego pograć. Jak coś jak jeżeli macie Arms', no to oczywiście update wam sam wpadł i już to macie. A, jeszcze jedne i dwie rzeczy wpadły fajne, które, o których Loop stricte nie wspomina, a ja je zauważyłem. Jedna to jest zaznaczenie, że możecie brać udział w różnych eventach, które są prowadzone przez Team ARMSowy w Nintendo i trzeba tam się zaznaczyć, że tak chcemy i wtedy będą nam wpadać różne rzeczy. Na razie nic się nie pojawiło, ale pewnie będzie. A Następna rzecz to jest, są statystyki i to mnie bardzo zdziwiło, bo odpalając te statystyki, oni to podzielili na wersje, czyli jak mamy pierwsza wersja, która wyszła była wersją pierwszą, to w tej chwili jest wersja druga i są oddzielone statystyki, inaczej mówiąc pewnie będą zmieniać balans gry i nam pokazywać różne rzeczy I tam są różne, ilość wydranych meczów, Ilość punktów w odpowiednich trybach, ulubione ramiona, ulubiona postać, nawet patrzą w jaki sposób gramy, czyli czy gramy desktopowo e za pomocą e proton czy gramy za pomocą w formie takiej handheldowej switcha, czy, czy ruchowo. I oni to wszystko zbierają, te, te informacje i nam pokazują naszą ulubioną konfigurację. Więc jest to jakby fajny taki tryb do analizy swoich przyzwyczajeń, nie? I właściwie tyle, jeżeli chodzi o ARMS z update'u. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to, to warto sobie do tych statystyk przede wszystkim zajrzeć. Ale powiedzmy a... tak, to faktycznie jest taka wyjątkowo dobra gra na Switch'a? Bardzo się... dobra gra. Jedna z lepszych gier. Może się nie wydawać, bo dla osób, które patrzą na ARMS z zewnątrz, mówią: No, bije talent, nic więcej. Dopóki się. Yy dłużej z nią nie, nie, nie podra. Jasne, Hubert tam chwilę tylko grał na na, na jakimś szafterze, ale tak naprawdę jakby posiedział trochę dłużej i, i podrał sobie na spokojnie w arms'e, to mogłoby mu się to spodobać, bo to naprawdę jest dobre dra. To, to w jaki sposób jest tam mechanik nawrzucany. jak trzeba kombinować, w wielu motach, ludzi już naprawdę widzę, jak mają jakby wyuczone umiejętności danych postaci i wiedzą w którym momencie niektóre rzeczy trzeba robić. Ja po updatecie założyłem parę bug'ów, na przykład z, gdzieś mi nie, nie, nie łapał postaci, nie wiem totalnie dlaczego czego nie było w pierwszej wersji, ale to jakby wiecie bug'i każdej gry, nie? Yy. Ogólnie no, gra jest super, ja nie mogę się wypowiedzieć Ten sam mam jedną swoją ulubioną postać i ciągle się Uczenie ugrać Dram rankedy, w tej chwili mam szóstą ranę, a nawet nie wiem ile ich jest. Uch, to tyle o armsach, panowie. Mam inną grę. Ciekawszą i to na Xboxa One. No właśnie sygnalizowałeś nam przed nagraniem jeszcze, czy tam gdzieś w poprzednich dniach. Tak, bo grę znalazłem u wadą wada, wyprzedaży. Bo tak siedziałem w pracy i otworzyłem sobie na chwilę jeszcze Xbox bo bo tam miałem twitterka odpalonego i już ten nasz genialny larych ryb e, rzucał, ej, słuchajcie będzie tutaj koniec, za chwilę że weźcie, wchodźcie, no i tak, to sobie przejrzę co tam jeszcze jest, może a nóż, widelec coś wpadnie no i wiecie przejrzałem i kupiłem i kupiłem grę, która się nazywa The Little Acre i jest grą z 2016 roku. Jezu, jest cudowna. A to, co mnie zachęciło do tej gry, to rysowane ręcznie wszystkie grafiki, animacje, praktycznie wszystko. To wygląda, to wygląda jak kreskówka. więcej to jest ten sam poziom, jak Cuphead, nie? Patrzycie i mówicie, o, to mogłem spokojnie wrzucić jako, jako animacja do oglądania. I dokładnie tak i tu jest, tylko że The Little Act nie jest platformówką The Little Act jest przygodówką, i to taką przygodówką aż do granic możliwości, których bym się nie spodziewał w sensie jest przygodówką w starym stylu point and clickiem idziemy zdobywać przedmioty, musicie łączyć ze sobą dwa odpowiednie przedmioty, albo jakąś analizę w swojej głowie zrobić, jeżeli weźmiecie łom czy nawet nie łom, tylko jakiś, nie wiem, patyk i trzeba otworzyć dwie które są zablokowane, to tym patykiem możecie to zrobić. To działa. No po prostu naprawdę fajna gra. A o czym opowiada pod względem historyjnym, takim fabularnym, nie? Bo to jest chyba najciekawsze. To wyobraźcie sobie, że jesteście hmm. Kurczę, w tej, to ciężko opisać w tej grze, bo tutaj gra się dwoma postaciami naraz, Ale może mi się uda jakoś. Hmm, dobra. Wyobraźcie sobie, że jesteście ojcem córki. Tak, proste. To wszyscy zrozumieją. Jesteśmy ojcem i mamy córkę. No i e, Artur, którym gramy na, na samym początku, e, próbuje sobie osiadł, powiem tak, osiadł w małej mieścińce, ma własny dom, niestety nie, jego żona zmarła, a ojciec zaginął i będzie próbował tego ojca odnaleźć. Tam jest jeszcze parę elementów, które jest zadane, ale nie chcę spoilerować, bo to jedna i podczas te, tych poszukiwań trafia do innej krainy do krainy, która się zwie Konfira, i właściwie. Tyle. Tyle tylko, że gra jest tak zrobiona, że nie zawsze gramy Arturem. Gramy także małą Lili, która ma swoje kwestie, swoją taką cały wątek przyrodowy. I ona próbuje na samym początku w ogóle budzi się i się pyta, gdzie jest ojciec. Gdzie jest to? Miał i mi zrobić jedzenie, go nie ma. Po prostu i, i zaczyna go szukać, nie? I też trafia oczywiście do Confiry i tam są różne wątki. Draja jest cholernie krótka, bo mi zajęła dwie godziny. Ale jest przeurocza. Nie dość, że wszystkie grafiki są ręcznie rysowane i tak dalej, to jeszcze... jej tutaj Lily jest tak przesudowna e, pod wieloma względami, jak na przykład e, wyobraźcie sobie, że Lily wstaje, no i mają psa, D Dago, Dago... Douglas chyba się nazywa, jakoś tak. E, no i ona próbuje sobie zrobić śniadanie, no i tam ją, pies, najpierw ściągają z półki, żeby nie wchodziła po półkach, coś tam. W końcu jej się udaje zrobić to jedzenie, stawia sobie i tak, i tak mówi, hm. to tylko zrobienie jedzenia, przecież to nie jest wcale takie trudne. Tata, powiem o tacie, co, co, co dzisiaj zrobiłam, nie? A tam z tyłu, widzicie, w tle, nie? Tam wszystko rozwalane, wybuchy i tak dalej, wcale to nie było takie trudne, nie? I to jest tak urocze, bo Lili jest taką odważną dziewczynką, która się niczego nie boi, albo teksty typu O Jezu, to świeci! Jakie to jest cudowne! Wiecie co? Uderzę to mieczem! I to jest takie fajne w tej grze, że, że można to tak e, się z tą małą Lili z, po, jakby wejść w nią i ją zrozumieć, bo, no bo to jest mała urocza dziewczynka. A Artur jest taką, wiecie, już jest dorosłym facetem które też myśli w trochę inny sposób. On mówi, ja muszę znaleźć ojca, muszę wrócić do domu i zrobię wszystko, żeby tak się stało, nie? I mówię, jest gra jest krótka, bardzo przyjemna i polecam. Jest nawet dość niedroga, bo ja sam ją kupiłem za 25 zł, Gra kosztuje, z tego co widziałem, około 50, 60, coś takiego, więc naprawdę, naprawdę warto. A, Atre, no ja sam jeszcze do tej gry wrócę, bo nie mam wszystkich oczyków, ale oczyki są tutaj dość proste, Jak nie, po, nie, nie powiedzieć bardzo proste, na przykład, e, nie wiem, rozwiąż jed, jakąś zadatkę w ciągu 5 sekund, tak, od rozpoczęcia i to jest tyle. <śmiech> Więc no mówię, nie wiem, jesteście tu dość jeszcze na temat Deletle Atre? No i ja pa, myślałem, że chyba się odeswia. <laughs> chyba jeszcze żyjesz? Żyję, żyję, spokojnie. Ja sobie zobaczyłem w trakcie rozmowy, znaczy w trakcie powiadania Piotrka e, Skinshoty, kurczę, bardzo ładna gra. No mm -hmm. w ogóle zastanawiałem się, jak na to można trafić. To chyba tylko wyprzedaże dają taką możliwość. Albo po prostu trzeba czytać recenzję jakoś. No ja też, ja mówię, bym na to nie wpadł, a te, to jest, jak tak wam pisałem gdzieś tam na czata, że to jest Taka przygodówka, o jakiej ja marzyłem nie w stylu Daytale, czy, czy właśnie Life is Strange, tych nowoczesnych przygodówek, to taka przygodówka, point and click, prosta, przyjemna działa. W ogóle sterowanie jest przecudowne, bo nie mamy żadnego wskaźnika, tak jak też w hopach od Artifexu. Pomysł jest bardzo prosty. Jedną gałką sterujemy postacią. A jak podejdziemy do danego przedmiotu, albo na przykład pojawia się kilka przedmiotów jednocześnie, to mamy nasze tam A, B, X y i one odpowiednio się podświetlają te dane przedmioty odpowiednimi znacznikami i po prostu klikamy i mamy interakcję z danym przedmiotem. To jest koniec. Można? Można. I to się sprawdza. Mówię, znaczy, polecam wam sprawdzić. Ja sam z chęcią jeszcze do tego wrócę. Lili mi się strasznie spodobała jako, jako mała dziewczynka chętna przygody wszelakiej. No ja też jestem zaciekawiony choćby dlatego, że lubię jednak te staroszkolne przygodóweczki. No ten, to jest, dla Ciebie to jest ta zaleta, że to jest staroszkolna przygodówka jest prześliczna i do tego jest mega krótka, więc możesz a, wziąć sobie Natalię, spokojnie ją a, posadzić koło siebie, dać jej pada, niech ona gra, a Ty będziesz oglądał. I będziecie się świetnie bawić. Niestety, no, gra jest w języku angielskim. To jest jakby jedyna wada, nie? Ale język angielski jest dość prosty. Przynajmniej ja nie, ja nie widziałem tam żadnego problemu. Mhm. Mm nie, no, ja jestem zaciekawiony. Faktycznie fajny tytuł. Fajnie, że w ogóle go wyciągnąłeś na światło dzienne. Żeby nie było, że tylko gramy niedźwiedziami, które strzają do czołgów. Nie, no, to wiadomo. Ale to też mówię. Bo gra... Tak. I, i chciałbym jeszcze, mówię, na pewno wrócę. Mam nadzieję, że Hubert też sobie ją tam sprawdzi, bo jest Tania Szkoda, że ja, nie udało mi się jej wcześniej znaleźć, bo za te 25 zł to w ogóle, ja, wiecie, jak za darmo szlę, nie? nie? Ona tak też jest za... na, te, na Steamie, z tego co wiem, więc tak, jest, się... ja jest na Steamie, ale nie wiem, czy jest ps Jakoś, kurczę, wygodnie mi się gra w przygodówki myszką, ale to po tych Artifexach po grach co, ja też, jest inaczej już inaczej Ja mam myśli. na przykład w The kilka e, rzeczy, które mi bardzo przeszkadzały przynajmniej początkowo e, przy przechodzeniu w głąb niektórych rzeczy e, musieliśmy, muszę po prostu czekać aż animacja się skończy nie? A te animacje czasami trwają powiedzmy 15 sekund kiedy Artur po prostu idzie, nie? Albo do jakby w głąb ten i chcesz, żeby wrócił. No to, to masz stracone 30 sekund. od tak, bo musisz poczekać, aż animacja się skończy. No okej, okay, okej. Okay. No ja jestem zaciekawiony bardzo. Zobaczę sobie no, sprawce, mówię. Siądźcie sobie z Natalią, bo historia jest... Może dość prosta. I nie, nie ma jakiejś szczególnej wielkiej wizji, tak jak, nie wiem, w Uncharted i tak dalej. Ale jest przeurocza taka, wiecie, do zobaczenia te dwie godzinki zadracie sobie, wiecie, bardzo fajna gra, do, taka właśnie do podrania e, Milusia, Milusia. Jest kilka prostych zagadek, które trzeba rozwiązać, ale ja te zagadki są takie, wiecie, na poziomie, no nie wiem, podstawówki, Co się tak wyraża. No, o to, w to nie jest na pewno sam Lighton. Raz, sam raz dla mnie. Nie No kurczę, proste, przyjemne gry są też potrzebne, no nie? Poza tym ta odmiana od kolejnej strzelanki jest super. Tak, no mi szkoda tylko, że The Little Art nie wyszło w języku polskim. Nie wiem jak jest w wersji Steamowej, ale w tej wersji Xboxowej na pewno języka polskiego nie ma, bo też tak, bym na pewno bratu pokazał i, i zobaczyłby, że można grać w, nawet w takie rzeczy, nie? Pewnie, pewnie, że tak. To co Piotrze, zbliżamy się do końca. Myślę, Myślę, że tak. Tego reszta rzeczy, które miało. gdzieś tam mieliśmy, to sobie zostawimy na później, na następny widzę, odcinek. Widzę pokreślone w rozpisce. <laughs> Dokładnie tak. Nie no, fakt, faktem cię nagrywam w nietypowej porze i tylko chęć utrzymania regularności. Wiecie, chcę, chcemy, żebyście mogli nas słuchać tydzień w tydzień bez żadnych problemów. Zależy na tym. To jest super. Ja nawet też bardzo cenię projekty inne, które są regularne i nie, nie, ten, nie robią sobie przerwy. Dobra. To słuchajcie, to oczywiście standardowo to zapraszamy Was do subskrypcji w iTunes i komentarzy w iTunes. Dziękujemy za komentarze, no. które się pojawiły, bo już mamy i. No już mieć. dziękowaliśmy wcześniej. Już te, dziękowaliśmy, tak. No tak wcześniej, ale jakby każde następne no będą i, na Ja post. nie dziękowałem, ja dziękuję. <laughs> racja, racja. Oczywiście lajki na Facebook, lajki, tam followy na Twitterze, komenta komentarze na Facebooku i itd, i to wiecie, że fajnie jak się udzielacie. Oczywiście jeszcze raz wspominamy, że mamy Discorda i Discorda dość mocno utrzymuje, żeby tam działał w miarę sprawnie, więc dołączajcie, mamy, czym więcej was takiej do rozmowy o gierkach, tym, tym fajniej się tam po prostu pojawić i Czasami coś napisać, nie? Zawsze, zawsze może wpaść jakaś inspiracja, czy, czy inna rzecz. A może bracie też... w jakiejś drogi, których chcielibyście no od nas usłyszeć, poznać naszą opinię. Rzeczy samej, tak. Ja już tyle obiecywałem, ale tam w Ikarugę zacząłem grać trochę poważnie, więc będzie na kolejny podcast, mam nadzieję. I ja też chciałem zachęcić, żeby wpadać na Pogradajmy, bo jest w fajnym miejscu nóż nowym i chyba stałem blisko VR, gdzie jest uge Flipper, więc ja więcej do szczęścia nie potrzebuję. Ty Hubert dokładnie wie o co chodzi, jak wygląda na fliperze. Jakie to jest, jest fajne? jest genialne. Tak jest. No i zachęcamy do przybycia na nowe na tą Za imprezę. Tak, integration party, łamana rozgrywka, czy odwrotnie. Trudno powiedzieć, co jest pierwsze. Widziałem plakat, całkiem fajny. Także wpadajcie, bo myślę, że to będzie dobra impreza. Jestem ciekaw, jak ten lokal w ogóle pomieści dzikie tłumy, tak, fanów rozgrywki, ale. Wiesz, ostatecznie my zabierzemy część ze sobą. <grym> i pójdziemy na Dierkowcy Party Integration. <grym> tak, tak jest. No, także wpadajcie, prawdopodobnie fajna zabawa. Miejsce jest ciekawe, takie trochę trąci retro. No, szkoda, że nie są automaty na free playu, ale nie można mieć wszystkiego. Ja też rozumiem, że lokal musi zarabiać, także spokojnie. Fajnie, fajnie, że w ogóle pogadajmy z nazwą Stałe Miejsce, bo wiem, że tułało się dłuższy czas i już z Hubertem byliśmy na drugim podrząd, więc no to musi być fajna impreza po prostu. To jest fajna impreza, tylko wiesz, trzeba mieć czasami czas. Ja wiem, że to jest popołudnie, ale czasami bywa się mocniej zmienione w pracy. Nie, no to jak się uda wpaść, to wpaść. Mam nadzieję, że na tym... Na tym, duży, na tym dużym ogólnopolskim zobaczymy się wszyscy razem, także... O nie, no na tym, na tym, tak, bo a, będzie w sobotę? No właśnie, tak jest, tak jest. A też wie, wiemy dobrze, że nie, będę, nie, nie będziecie nie tylko w, ale będzie też Ania, będzie też Diana z tego, co wiem, więc pewnie będę i ja, żeby ekipę dopełnić do kompletu. No dokładnie tak, do kompletu. Tak jest. A, dobra. To słuchajcie, to ja mam jeszcze szeroko taką informację, znaczy informację, zapowiedź. Jeżeli wam się udało, to być może słyszeliście na początku nowe intro, a być może nie. Jeżeli nie, to pewnie pojawi się w następnym odcinku. Ale tak, nowe tak. intro będzie, taka mała zapowiedź i jak się ono pojawi, to po prostu z chęcią się dowiem, czy wam się podoba to intro, czy, czy nie. No Musimy coś zacząć zmieniać, bo, bo wpadniemy w stagnację. Wpadniemy w rutynę, a tak jest. no ja myślę, że jak wszystko mi się tam już wytlaruje pod względem czasowym, to też ściądę do pierwszych podrygów liftingu naszej strony, żebyście mieli Wiesz. też nową jakąś część, być może lepszą, mam nadzieję, bo nie ma co zmieniać na gorsze. No raczej staramy się poprawiać wszystko, a nie pogarszać. No dokładnie tak, no mam parę pomysłów, mam nadzieję, że wam się spodobają. Być może tutaj w naszej ekipie zrobię mockupy i, i, i pokażę, w co mniej więcej chciałbym wejść. O, to by było tyle. Nie, chłopaki? No, zdecydowanie. Zdecydowanie ja też już popoli siadać. To słuchajcie, to bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego krótkiego, ale w miarę normalnego, już po półtorej godziny to, to całkiem niezły czaset na nas. 52. odcinka podcastu Gierkowcy. A my oczywiście w jakimś tam składzie słyszymy się w 53, który będzie oczywiście dla Was standardowo i dla nas także standardowo nadawany. Nie wiem, czy okres wakacyjno urlopowy jest ciężki dla organizacji. Jest ciężki, organizacji. ale nie chcemy. Damy radę, damy radę. A chcieliśmy tak, żeby to Wam nie, nie, nie zrobić żadnej przerwy, żebyście mogli słuchać zawsze nas, nieważne czy jesteście w jastarni w, nie wiem, gdzieś na drugim końcu Europy czy też po prostu w swoim zaciszu domowym na wakacje żebyście mnie niczego słuchać. W takim razie bardzo dziękuję Hubertowi. No, cześć, cześć. Dominikowi. Dzięki piękne. I ja się z wami także mną Do usłyszenia. Cześć!